U mnie też ten odcinek będzie. Mój no człowieku! Tak mogłeś! O to to jest właściwy początek. No bo yy, mówi się, że poznać mężczyznę po tym jak kończy. Ale, ale jak przy, przed chwilą doszliśmy. <laughs> bardzo dobrze powiedziane. bo bardzo to się robią. Mruga. Jak była czułaś za wysoka? Jak, przed, jak przed... O, nie mogą się, mogą się robić, bo... Nie mogą się robić, One się robią, tylko aaaa! aaaa! Dopiero no jak się A może być ciekawe. Jak, um, jak zacząłem mężczyznę poznać po tym, jak kończy, jednak... To początek jest najważniejszy, bo on nadaje energię do rozbiegu. Zresztą, jak się nie zacznie, to się nie ma jak skończyć. Ja sobie to. Dokładnie. Po, ja sobie to zmontuję samemu, bo chcę niektóre rzeczy wyciąć. Na przykład mnie. <grym> <grym> Dziękuję bardzo. Jesteśmy tutaj na Krowoderskiej 58 w Krakowiu. Dokładnie. I, i jest nas piątka. Pięć pip. 5 pip. Jedna butelka po piwie, chyba tak? Po piwie. Tak. Ale w niej jest wetknięta świeczka. To nie łapie. jedna butelka. Hmm. No i tak. Nie sporo, jemy. sporo. Trukwotę. Trukwotę. Hmm? Ty też moim. No, no. No. Nie przysuwamy, będzie tak tru tu tu. tu, tu, tu. <głos> Dobra mu mam no, tak. Wytrącamy się z rytmu no, ale no, właściwie to tak bez sensu trochę ten to, że początek nagrania. <głos> tak myślę. Słuchaj, to w takim razie udowodnimy, że rzeczywiście stać. Poznać faceta po tym, jak kończy. Zaczęliśmy do dupy jakoś dobrze skończyć. Cheese! O, jeszcze nie cheese. A, czekaj. To może opowiem, tak trochę pojadę prywatną i powiem, jak to się stało, że, że mamy okazję być tutaj razem. Otóż dawno, dawno, dawno temu, parę miesięcy temu poznałem, poznałem jakoś, tak mailowo, koralinę. Potem, jak się z nią zobaczyłem, to zobaczyłem też Michała. Jej chłopaka. I to moja mina zrzedła. Wow. Moja mina zrzedła. Jak to określiłeś? Uroczy, nieładny. Nie, sympatycznie brzydki. <grym> sympatycznie brzydki? A, to to nie jest... Nie może chcę. być. Całkiem <grym> podoba Zreszt Zresztą w ten sposób opisałem e, ciebie m, Korasowi i Sylwii. Spoko, bo Nie, nie, nie. Chcę. Jakiś czas później, idąc sobie z jednych zajęć na drugie, w okolicach uczelni, w okolicach AGHu się. zobaczyłam... Podcast zdjęcie A! I Teraz 25 sekund bez ruchu Ile? <grystanie> <grystanie> Jakie naświetlanie ustawiłeś? 25 sekund, bo inaczej się nie dało bez migawki. Znaczy bez środku. Nie, nie, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Ona to <grystanie> niemożliwe. Co so, to i tak jest tylko 25 sekund. A! <głos> <głos> Już. <Ryzło. Pasagra. głos> Mam nie, niestety niestety akra... Z tego grau nic nie będzie. Tylko... Będzie, będzie. Fajny dodatek. No, poznałeś nas. Kadynuując, idąc kiedyś oh, z uczelni, no, no, no, no. na uczelni, zobaczyłem przed sobą bardzo korasową sylwetkę. Zbliżyłem się do niej. Ja. ona zbliżyła się do A właśnie teraz mówię o Tobie. Baczę się, ta korasowa sylwetka ma korasowe włosy. Korasową twarz! Podeks podekscytowany podbiegam i mówię, cześć, koras! A ta osoba odpowiada bardzo korasowym głosem tak. Bo No i tak się złożyło, że że e, na... Ale już no, nie ma <grystanie> Będzie na Facebooku? Aha. Jasne. <grystanie> dzięki, dzięki. Kontynuując, tak się złożyło, że kiedy się zobaczyliśmy razem z Kolasem, Sylwią, okazało się, że szukają oni we dwoje mieszkania. Mi się przypomniało, hej, mam też znajomych, którzy szukają mieszkania, ale też we dwoje i nie mogą znaleźć. To Koralina i Michał no to czemu by ich ze sobą nie skojarzyć? Może razem znajdą coś mieszkanie osoby Tak No i wymieniłem was telefonami numerami telefonów Spotkaliście się, zobaczyliście się Na Tak I szybko było. chyba coś z tego będzie Dobra, ciebie swatka Staram się jak mogę Będziesz ojcem szesnastym pierwszego dziecka czy przed chwilą Naszego to, związku z dzieckiem. Bo zostało też ustalone na no sobie przed chwilą, że jak e, ci ludzie, którzy są tutaj ze mną obecni będą mieszkać razem, to mnie adaptują, to będę ich dzieckiem. Nawet w ogóle. To nie będę ciuchowe. Możemy Dobre! A racji, że jesteś lekko spuknięty, to jeszcze będziemy mieli no koty. ci się nic nie jest to mm. Czekam. Czekam. Kot. Rzuciłaś nie jest nas tylko piątka, jeszcze jest kot. Co się dzieje? O, nie kotka właśnie. Jest... Tu, tu jest kotek. Kot. Ale kot jest mało małomówny. Chodź. Chodź. Mogę zrobić, że ja ale to raczej nie będzie zachwycony z tego powodu. No. Siedź z, nami, siedź. siedź z nami, siedź. nie uciekaj. Nie puszczę cię, będziesz siedział. Nie przewodzę za kotami. Gdyby są fajniejsze od ciebie? Nie <śmiech> Jaka pamperski. brzuta. Z tych osób, które nie mają nie. piesy. Co wodzisz? Pampersy? Nie. <śmiech> też są fajne. Pampersów można zrobić dużo różnych ciekawych rzeczy. Pampersy są miękkie z tego co pamiętam. Ale trzymaj mu łapę, żeby mi Ale się nie miał. za miękkie. <śmiech> <O> nie, <śmiech> można złożyć pampersami całe jakieś, nie wiem, duże pole i skoczyć z dużej wysokości prosto na te pampersy. Najlepiej jakby no nie jest użyte. <śmiech> Ale masz w nie wiem, co mam wizję. Upadek. Powiem ci, że. Jak wyskakałeś w pampersy. Nie, nigdy nie skakałem w pampersy, powiem różne. Masakra. Robiłem różne dziwne rzeczy, ale w pampersy do tej pory nie skakałem, ale muszę spróbować. Nie no co mi się Zachęciłeś mnie. Ja Cię. Co co to to tak jest, tak, jest to? jeszcze nic. Ale no, świetne. Ja wam wchodzi po w sensie. tym baście, tak na wysokość drzwi mniej więcej. Hmm. I potem zaskakuje. Okej. No, drogą, no, no, wiesz na co będzie wpadł, na jaki pomysł? No nie. Możemy sobie siąść na fotelu obrotowym, poczekać na zachód słońca, po obrócić się i posiedzić sobie poczekać aż, na, aż wzejdzie słońce z powrotem. To jest <grym> tak Nie wiem, jest to dość oryginalne. A gdzie on to chce zrobić? Nie wiem jeszcze gdzie. Bez czasochłany by pomysł. Ale w sumie jak wybierze najkrótszą noc w roku to nie będzie musiało. No nie najkrótszą, ale blisko najkrótszej. No. No ja, będzie zimno Zimno człowieku Dzisiaj jest bardzo gorąco ja, dzisiaj... ja, W nocy jest zimno Co mówisz? Ta ja, kobieta czy nie rozumie? No zaipię, jak czekać jak zajdzie słońce, się odwrócić, czekać aż czy odwrotnie? No nie, nie odwrotnie No to w nocy jest zimno to jest Ale to nie też bywają No właśnie. To jest prawda. Wiesz co? Kiedyś umrzesz. <grym> nie. To... Chodźcie. Wow. No, nie, bo już myślałam, że go pchniasz. Nie no można. Ja bym wyciągnął łapę. Co to jest za smok tam na drzwiach? Um, to jest flaga, którą kiedyś kupiłem. Nie mam pojęcia jakiego zespołu, nie wiem czy to jest zespół. W każdym razie podobała mi się ze względu na sami wygląd, więc co wziąłem. Krzyż prawosławny. Właśnie słuchajcie, mamy śmierć, smoka, krzyż prawosławny, trupy, powalonego anioła i ruiny. I kota. Stadniczo przegląd wszystkich motywów metalowych jakie tylko można być. Mogą być. To powalony anioł jest motywem metalowym? W sensie jakaś psychiatryka o nie. Aniole. Nie, gothic metal włączmy jakąś muzyczkę Ej, kon, cicho kon, kon, a dobra, no, tak no, no, dobra kocka włączmy jakąś muzyczkę cichutko um, um. nie słyszysz jak kot podnieś się <śmiech> posłuchajmy muzyczka kocie, weź głośniej masz jakąś tam moją mandowarkę? ja ją dziś koplałam wcześniej, więc pewnie gdzieś tu leży gdzieś ją nie wiem Później. Tam, gdzieś tutaj należy. Spędzę. Jak ten ty robi? Ja też. Czyścimy myszy. Nie ma tego tajemniczego. To, to też nie jest ta ładowana. Ja to, nigdy to, na hmm, to ja nie wiem. Szczura kiedyś kułałam. Jeść? Czy czyścić? Jeść. Jak? Jak zrobi się? Eee... To, to, to był pomysł nie? mojego taty, bo akurat Miałem jajnika kiedyś I ten jajnik bardzo lubił polować Upolował szczura, taki, no, naprawdę to był szczur Takich rozmiarów, polny szczur no. Nie jestem e pewien, czy na podcaście e Nie widać jaki <śmiech> <śmiech> Nie takie rzeczy my pokazywałem Na podcastach e Ja nic nie pokazywałem nic Ale panika Pokazywała kiedyś cycki wannie Pamiętasz? kiedyś nagrywałem Też. Kto pokazywał cycki? taka jedna a, kobieta nagrywająca z mojego klasy ważny mężczyzna ja muszę pokazać Co? panika aha aha no nie wiem. no nie ma jak muzyka to już tam dalej połóż tam dalej Co to jest? Droping kanał kanal Dobra. W każdym razie mój tata nieco podpity stwierdził, że fajnie było szczura upiec. Tak. Nie A to tak, teraz próbowałem, potem stwierdzić, że jednak szczur to jest. nie jest rzecz do jedzenia w naszych warunkach z świeżymi odpadkami, jakimiś i nieprzyjemnymi osobami. Jak to już się smakował? Nie, nie pamiętam nawet. Bażanta też kiedyś jadłem. Też mój jajnik pochodzi kiedyś bażanta. Ale już dobry był barzant. Barzant jest już dobrym ptakiem. <gryw> hmm. Są lepsze. Mogę <gryw> <gryw> <gryw> <gryw> no, się nie <gryw> <gryw> no, <zmieniać> ten wątek. <gryw> Kiedy indziej? No. <gryw> <Kuchaki. gryw> <gryw> ja. To jest walka o chipsy Ej, to się zraśniać Czemu? Iziem piwas Słowo no, ci idziem bo jedliśmy niepotrzebnie przed wyjściem Ty odbacz No to widać mu Masz A, Proszę Dobra, to ja w co staję No tak ja Ale karagina Masz go pierdyknąć. Ja chcę Ty Chcesz go pierdyknąć? Dobrze, Doknąć. też możesz go pierdyknąć. Chcę go no podotykać Chcę go wziąć na, na ręce Bo nigdy nie miałem Złap go za ogon i wyciągi. Nie, za ogon się kota nie ciągnie ha. A? No. Teraz mi to mówisz Bo może mieć kota zwięknięty ogon Nie zdarzyłoby się Chcesz go na rączki? No Przestrzebałaś. Boję się, ale może to mi się nie podoba. Chcesz dlączki? Te <śmierdzi> dlączki to do bózi. <śmierdzi> w sumie jedynie też patali nie, nie liza. My już spróbowałaś polizować tego kota. W miarę czysty. On ale będzie pełno śersi na języku potem. Nie, to jest nieprzyjemny. Jak mógł zrobić dlączkę? Słusznie, polisz kotę na jesień. Wtedy koty nie linieją. To jest mniej więcej pod tobą teraz. No chodź tu, kocie. Się boję tam, że łapę, bo mnie ułap... złapie. Ułapie, tak, ułapie co? Słuchaj, zacznij sobie mam takie ładne blizny co z dzisiaj. Co to Jak to można wyzważyć? Tu jest. <grym> <grym> miał, miał, miał. Proszę. <grym> <Miał, miał, grym> mhm. ja tak. się rozstrzyma. łapie chodziewa. Rzuć Rzucił kotem. Tylko nie na serio, bo on się boi. Nie <grystanie> możesz rzucić. Ej, rzucę, chcę usprzeć Nie, nie! Mogę, ja coś dotknąć. Chodź, chodź. Lubisz chodź, dotykać futerka. No, no. <grystanie> no, no, no bo, on się no. mnie boi jeszcze bardziej niż na jego. O jest ja wiem, nena jest O! Bo... Śmierć, ja, wiem. <grystanie> No, po polach? No, we nie daj buzi. On się boi. chwilę. Ej, ja? on już wyrobił się. Widać, teraz się przytula Trzymaszki. Trzymaszki. No dobrze, nie będę. No już. No. Dawaj mu rękę na brzuch. Przez no. swój dobrać mu się do gardła. <grym> On to bardzo lubi. To, mm. to. To. to lubię. I jak chciałem się uczyć to. Musiałem się kotem zająć. <grym> Ojej, jak wyskoczył. Nie martw się, to jest eunuch, to nie będzie zdrady. <śmiech> <śmiech> nie poroka sobie. No nie. No dobrze. Jak tak na was patrzę, <śmiech> to myślę, <że> tak Sobie <śmiech> Co myślisz, że ma większe szanse już by? nie <śmiech> ma A O, nie gryzio! <śmiech> Ty głupi. <śmiech> Zaraz dopijemy piwo i padnie następne pytanie, kto chce kieliszek? Ja nie jestem kieliszka. A, chcesz kieliszkiem? Nie lubię kieliszka. A, chcesz kotem? Hmm. ok. No hey, możesz go kopnąć? No nie, Jedno, kopaj. nie, noga. Co? Nie, bo mi nogę. Myślisz? Mhm. Mam chyba 8 fryzur. Spotkaliście kiedyś jakiego tak. Tomka lektornego? Nie, kto to? Jakiś tydzień temu? Więcej. Nie, tydzień temu, tak. No. Przedłem sobie plantami. Panie niedaleko waweru. Koło nas. Chołowa. Podszedł do mnie jakiś człowiek. Taki no Gość jak sobie wyglądający. Podszedł zaczepił mnie i zaczął swój monolog. No, chodziło mu o to, że chciał sprzedać mi swoją książkę, swojego autorstwa. Sam ją wydał w kilku egzemplarzach. Niepozorna, mała książeczka, cieniutka, jak policzyłem to było 46 stron tekstu. Biała zupełnie opłatka, tylko czarnymi literami napisany tytuł. Nie pamiętam już tytułu, Tytuł i autor Tomasz Lektorny. Okazało się w krótkiej rozmowie z nim, że on jednak nie ma na nazwisko Lektorny, że to jest tylko jego pseudonim i nie chce za nic w siecie powiedzieć, jak ma naprawdę na nazwisko. Nie chciał też... Właściwie on nic nie chciał powiedzieć. Nie chciał nawet napisać jakiejś ciekawej... jakiejś ciekawej dedykacji, takiej bardziej kreatywnej. Z tego co zrozumiałem, no, ta jego niechęć do jakiegokolwiek uzalęcznienia się, wynikała z tego, żeby czytelnik nie sugerował się w żaden sposób w momencie, jak będzie czytać jego opowiadanka, bo ta książka to taki zbyt opowiadanek króciutki opowiadań. Kuczestrony... 10 zł. Kurde, czemu mnie tam nie było? Kupiłeś? Kupiłem. O, no dobrze. No Naprawdę fajna opowiadanka. Inspirujące. Łączy je to, że mają jednego głównego bohatera i każde z tych opowiadań jest... na miszko, okay. Każdy Każde z tych opowiadań ma innego narratora, a ci narratorzy to są osoby, które spotkały głównego bohatera. Spoko. Y, Napisałem mi na odwrocie, chciałem na w tej stronie maila do siebie. Żebym mógł ewentualnie jakby chciał wyrazić swoją opinię o książce, no to napisałem mu, że super mi się podoba. Rozpisałem się na, na kilkaset słów i też zaproponowałem mu, że... Yy, wywiad. Właśnie, zrobić wywiad z nim. Nawet jeśli nie chcę mówić o tej książce, no to tak ogólnie o tym, jak się książka wydaje tak samemu, własnymi siłami. Yy, tak ogólnie o, o na temat inspiracji. No, ale, ale od tygodnia nie odpowiedział w żaden sposób. Nie albo nie przeczytał tego maila, albo mówił w dupie. Nie! To szkoda, no bo naprawdę ciekawy człowiek. Może nie przeczytał. No, no przez tydzień nie przeczytał. W sumie nie każdy przegląda maila. To my tylko jesteśmy uzależnieni, że maila się sprawdza nam sam. No. Po Ej, tak sekminie, No że tak jak wydał. No to tak samo jak Lechowicz wydał, że No w tak zasadzie, samo. ale on teraz śmieszniej wydał, bo on znalazł jakiegoś typa, który w to zainwestował trochę i tak jak teoria portali jest wydana, to pierwsze egzemplarze rzeczywiście sam tam jakoś własnymi siłami, a może nawet na próbę z tym typem, ale później już się zgadali i z tego co słyszałem, to ile tam tysiąc egzemplarzy wydrukowali tego? Coś co? takiego teorii portali. Co? Co? No, ta reportali też mi się podoba. Aczkolwiek ym, momenty ma genialne, ale ma też takie fragmenty, gdzie prawie w O czym jest ta książka? Czymś się nie ciekawi. Te reportali? No. Mhm. Sam to określę jako powieść fantastyczną paranaukową. Klimat trochę w Filipiuka? Albo ewentualnie tego, no jak on się nazywał? Preczeta, pre właśnie, ze światowisku. Mm, tak. Preczeta czyli... Douglasa. Tak samo wydał ją, że po prostu sam ją wydał i znalazł przy okazji typa, który wspomógł to kasą i jakimiś tam swoimi kontaktami. Czego zachę... jest więcej? I popatrzcie, preczetka. Preczetka hmm. jest najwięcej. to nie chcę. Jestem. Ale 36 książek chyba. No nie, raczej chodziło nam o w książce, nie, w książce. W książce. A to to jest. Aha. <grymne> no nie, to nie, jest tam Martin. Nie, nie, nie, nie, nie, nie tak No bo, bo Martin sam no, nagrywał różne swoje podcasty w momencie, kiedy pisał książkę. No i, i, i wynika z nich jasne, że sam o tym mówił, że nie znał żadnej książki przeczyta, ani też nie czytał wcześniej Douglasa. Ale to podobno, podobne, podobne. Znaczy, no. rzekomo podobne, bo ja no też się... użyć, niespecjalnie znam preczynę, na jedną tylko Ja dwie może książki, Ja prosto czytałem chyba trzy, ale tak średnio mi się podobały Ja to hmm. nie nami nie szkodam mnie. Nic o, specjalnego o to. po prostu Dworek i mm. Moonspell ym... Dreamless Fajne Muspel jest ogólnie fajny Ale nie ma kobiety na wokalu i to jest niefajne Czy ja wiem On sam jest fajny I To nie przeszkadza Ja tam lubię jak jest kobieta mm. Też lubię jak jest kobieta mm. <śmiech> <śmiech> Siedzę obok hej <śmiech> Siemka Siemasz, Zapalne. Zaraz, wyjdziemy, Muszę najpierw zrobić fajkę. Mamy tutaj różany. Chcecie pomachać? Może komuś zrobić? Tak. Jak te różańce z Watykanu. Ja mam taki ja z Watykanu. Ale zajebiście pachnie. Czasem no, jak nie mam co robić, to sobie go. ja mało No, ale super. Jeszcze no. mi się chyba chyba jest ten czekoladowy. Już tak mi się Mieliśmy winogronowy, A pro... Tak, że robiliśmy imprezę, i na drugi dzień zamiast walić fajami, to pachniało winogronami w całym pokoju. No! Genialny był. Ja chcę zrobić. Co jest, jak a propos wąchaniu, to mi się fajnie kawał przypomniał. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Przychodzi facet do sklepu, butatren poproszę. Co, narkoman? Nie, but mi się rozwalił. I co, myślę, że, myślisz, że jak się korwa kleju na wąchasz, to ci się zrośnie? <śmiech> Fej, kochono, widziałam. No ty przeglądasz te strony! ty przeglądasz. Ona, ona nie ma życia, ona nic nie robi tylko pierdoły ogląda <śmiech> Ty O tak Ja nie oglądam takich kwejków i różnych pierdłów, bo Sorry, dla mnie. Sorry, ja oglądam kwejkę i y, jeszcze grałem Ej gotowo. No. To nie jest, jest wcale złe. Przynajmniej można być na czasie i. Przynajmniej i jeszcze... się pośmieje Niektóre są fajne, Uwaga, ale jest No ale na przykład te strony, które są jeszcze tak jak ta, ta strona. Ja lubię wykop. Kocham, a ja lubię wykop. Teraz też fajne. lubię wykop, ale bez przesady, nie będę ciągle przeglądać wykopów. Co jest na wykopie? Ciekawe. Bardzo dużo jakieś ciekawe rzeczy w internecie i wrzucają to na wykop. to. to. Czemu ja się pytam, co jest na wykopie? Ja wiem, co jest na wykopie. No właśnie, gdybyśmy to dobra. Zaspaliśmy. Nawet nie byłem na wykopie, ale chyba ja bym wrócił. Nie wiem, bo znowu będziesz śmierdzał, z i nie... Nie Nie, przez wakacje sobie możesz to dorobić Weź, z się ciasz, gdzieś... Mesle. No, taki Aragorn. Miesiąc w lesie biegał i śmierdział. A no, to, ja, ja marzę to, o dole kloakczym. Ja po prostu mięsko, marzę o to, żeby kopać z dół kloakczym. W, w którym grał, żeby się bardziej no. ze swoją rolą? Z mieczem chodził przez trzy miesiące. No, z mieczem chodził. Kto z mnie nagrywali. I On, w lesie. Jego syn go namówił do tego filmu, bo bardzo lubił to. kenę, a ty się na początku nie chciał zgodzić. A to czytałam chemią. No? Jesteśmy na czasie, bo mnóstwo ciekawostek czytaliśmy, bo się jaramy. Chociaż to trochę za późno. Ale sobie mówię, później jednak to jest fajnie. Znaczy, no, jaramy się, go. ponownie jaramy się. Coś nas pobudziło, no, no, nie, nie wiadomo dlaczego. Stwierdziłem, obejrzmy coś długiego i obejrzeliśmy to w tylodzie. Ja sobie kupię taki stu nie Mam Teraz przywiozłem. Hiiii, wiosna! Hiiii, wiosna! Dziś jest skrętarka? Jako wie. czego ja tu robię w ręce? Na ucieczkę. Nie, to jest sobie murzyna i będzie mnie skręcał. No, to chciałam robić murzyna. Co malutkiego? A później bym go sprzedała, no Takie mały. Mużynka, na części wypyła mu flaki Takie małe mężczyźni, to nie mają wielkiej mużyńskiej pały <głosy> <głosy> Dobra, Nie było <głosy> dobra, <głosy> dobra. Ty. Ty nie masz w ogóle, chodzimy? <głosy> Ej my sobie wyjdziemy na fajkę. <głosy> Jak nas będziecie obgadywać, to my się wszystko posłuchamy, bo nam się nagrywa. Czasem tak robiłem w podcaście. Wychodziłem i później słuchałem. Ale ten Koras jest głupi. Było tak. W tym odcinku 13. Dla jajec coś tam ja mówi. Panu, żeby... <grym> Zdra, tak. Kiedyś w ciekawości liczyłam w wujka <grym> <ją mam> <grym> w ogóle KORAS. Bo nie mogłam znaleźć jego podcastu. I mi wyskoczyło, że KORAS to jest jakiś pseudonim Jakiegoś działacza ulicznego z czasów I Wojny Światowej. Czy to działa działać Nie. Tak, nie znam Wikipedii. Jakoś koło nas to się wyskoczy. Jesteś na Wikipedii. Co to nam warto za sto parę lat, ale... Nie, nie, Jestem przyładny. Dobra, wracamy. Dobra. psa. Om, om, om, om, Jem, yeah, z bułgarskie Centrum Chujozy. Muszę sprzedać to zagrać na to nie jest trudne. Ale <grymne> nie ale mam to pokonanie. Gawię że się czuję w tłumie. Stawisz na swój podcast to nagranie? Nie, nie, nie. Tam jest, jest zbyt chujowe. Zbyt chaotyczne, zbyt dużo prywaty i się nijak nie łapie do konwencji tego mojego podcastu. Ale można się, wysłać. Troszkę się łapie do konwencji do, do podcastu Korasa. To jestem różne takie tego typu rozmowy prywatne. Półprywatne. Przy mnie ja takie miałem raczej, słuchając. <śmiech> chcesz to wrzucić? Na swojej godziny muzyki? No Spok Co jeszcze? Myślę, Dzisiaj coś... jest w tramwaj Na uczę A w mordze. Co jeszcze? 15 utworów musisz wrzucić że... mm. On mam Pink Floyd How I wish to wear hair Mmm. No, tak. Tam nie ma żadnych ograniczeń odnośnie tematu. Czyli mogę na przykład, nie wiem, nisko polo iść jest terenu. Masz te mniejsze szanse, żeby to przyjmie. Nie wiem, chodzi mi o to, czy na przykład, jakbym wstawiła Summer Wine albo e, Where the White Rose Brown. Where the White Rose Brown. No to w takim sensie też A Summer Wine jest w sumie nie macie. Strachy na lachy. Komiece. Nie ma. To, to wierszy nie ma. Nie ma. No Nie chcę się? Nie chcę się. Czemu wim jest kojarzony tylko i wyłącznie z jakichś wierszyków dla dzieci? Nie wiem. Ja go kojarzę z wierszyków typu A gdzie Grubej Berty. No to ja y Wielki bal w Operze. Pocałujcie mnie w dupie, czy całujcie mnie w dupę To jest Apsycyficancie Grubej Berta? Tak? To jest to? Podajcie 13 zwrotek, które wszystkie kończą się Pocałujcie w mnie wszyscy w dupę Nawet co zagrać na gitarze, nie mam tekst tego Ooo <śmiech> To fajnie Co jeszcze? E, tuwim napisał też chyba do prostego człowieka? tuwim to był? tuwim Wim. Mnóstwo no, takich Ale... i takich Wielkim... mocnych Wielki bal woperze mi się podał początek Trzy wielki bal woperze, wszelka kurwa majtki pierze nie kojarzę tego. Ja to miałem pod podróży polskiego. Jakie my mieliśmy... bo to Nie, nie, nie. Ale z tej grupy. No. Powiem był najstarsze z tej grupy. Skamandryci. Nie tylko z jeżeli myślę, że z jakimś gadem. Taką salamandrą. No. Salamandry są oczywne. Poza tym, są kłazy. Masz rację. Ale mówisz, czemu oni są kojarzeni tylko z bańkami? On czy jacyś inni y, poeci? Dlatego, że ogólnie poezja jest niszowym tematem y, w szkole i wszyscy jej nie lubią. No bo, ey, a no, jest lansowana powin... jako takie, o słodkie i przyjemne dla dzieci. Nie powinno się w ogóle y, tak, po, tak uczyć poezji. W ogóle się nie powinno uczyć Każdy uczy, jest, uczy poezji. Każdy powinien na swój sposób tego. To pojmować, a nie Jak to powiedział mistrz Jaskier, Pezni należy rozmyć pezm, należy się zachwycać. Nie małeś. Stup. Nie. Może nie, ale ja sobie A ta gina? Yy. Może być na razie. Nie skojarzysz tutaj na pewno. To na 100% nie Też Kiedyś masz tą tą tą tą Mam tą reportarię, ale mam ją w łodkowicach. Korzystasz? No, no, no, no, no! Plocki no, no, no, no, no, no. puszczę! Albo jeszcze lepiej. Ej, jakiegoś małego placka nie daje go. Zaszczyt, że mieć tak dużo placków. Ja mam takie wielkie do Klocków lego, ale to jest takie pełne jest takich zwykłych klocków, nie jakichś takich gotowych technicy, elementów Techniksy tak, też mam Takich taki małych klocków jest... oczywiście Wów. Jakieś małe klocki, dużo małych klocków Zawsze się uwielbiamy bać klockami, wszelkimi takimi rzeczami Leje z nieba nie I gaz męczycie, nieznośnie Nie pływaj, Nie Proszę <śleski> <Yeah. śleski> Wypijesz piwo? Ja? No No zostało mnie tam Dobra, wróćcie co raz, to spytam się komu polać mi tak z ciekawości, ale tak jednego A jaki smak wybrałeś? A co tam da? On mówi ci normalnie bramkę numer jeden, bramkę numer dwa Nie, nie. Bramkę numer piętnaście I tak ciemno Mogę wybierać Nie co ja ty chcesz? No dacie to. to spróbuję, Ale tak tylko trochę Wrótki jakiego? Mojego swu lokatora Ale to smaczne się, no, Bo jednak spić się nie I Idę z tobą Ananas, ja chcę sobie co tam jest Najlepsza mu wyszła cola Z najdejszego soku jaki był Kola. Cola była z zajebiska, bo nie było praktycznie w ogóle tych spirytusów. Tutaj podpaliłem butelkę, paliła się ślicznym, niebieskim ogniem. Wódka się da podpalić, 40% to wystarcza dlatego tego, żeby płanała. Zależy jaką. No, to... Te lepsze dasz się podpalić. Ale też... chodzi o to, żeby to był alkohol. Alk alkohol się pali, nie? A ale nie? Ale jak to jest 40%, no powinno to coś tam dać. Ale sobie. słabo się palą. To się pana teraz ślicznym płomieniem. Rozdało nam się trochę na stół, podpaliliśmy to też się ślicznie paliło. Ej, bo teraz kiedy on idzie? Ej, ja nie piję. Tak, to nie. Nie. Słyszał. Sej, z zupą miałeś tak samo. Nie. To jest ja Nie wiem, że kocham. Pibo. O, nie sobie Lubię ten certyfikatycę. Lubię perłę, ale nie taką. Nie, to jest do niedobra. Nie lubię. Lubię knelową zwykłą. Eksport. Ja no. się wychowałem na skaperła. Lubełka perła. To no śpiewali, no śpiewaliśmy kiedyś przez 3 godziny wracając z obozu. Co ona się zrobiło takie ciemne? To, to jest mętne piwo. Musisz je wymieszać. Nie są, Niech osad spłynie spokojnie. Niech się wymiesza. Wymieszanie w ten sposób nie jest zbyt dobrym pomysłem. Nie jeśli chodzi, z, nie jak się się chodzi o piwo. Zaraz. Już mogę pić. Chętysz. <grytyś>. A przyjdzie mój, mój spółrokator. Że kurwa zaś nie biega. Dlatego puszczę hantera przy wódce. O to chodziło. Kodziesz nie nie Nie lubię tych płycie To są tak skompresowane Dzień dobry, i Paweł i Przemarcie. Cześć. Bernardo, no, my, się, my się kojarzymy. A no. nie ja kojarzę ciebie, żeby być już tutaj. No dobra. Ja. jestem to... To... Dobra, to ktoś, kom... ktoś chce coś z nocnego? Nie za bardzo. My jeszcze mamy to wszystko. Jeszcze macie, dobra. Hmm. Hmm. Gdzie jest dziewczyny sąsiedztwa? To jest lepszy w tym Tak? A jak wiesz, to nie? Jak nie widziałeś? Nie sam Jestem taka scena, co... była gwiazdka forma. Staje przed drzwiami, naciska, dzwonek, drzwi się otwierają. Ona. Jestem mokry. Bardzo jest mokry. Nie, nie, myśmy robili dobre hmm. Tak mi się skojarzyło teraz. To, to, to, to, to. <głos> Jestem mokry. <ślesz> <ślesz> no. Gdzie że będzie wszystko ja je na archiwum O, nie te, tak, to to do, ci moje FTP to, to Mam specjalny FTP indywidualne ORG Ale oni to próbują jeba, to nie to A, okej No i tak to będę wrzucać na lepszą Nie wiesz co? Powiem ci, że generalnie, się nie nie jest To na to co mi się tutaj bardzo podoba, w tym, tym, jak masz yy, analogowy ten. Yy w strojenie tego, tego dyktafonu całego mhm. nagrywajki no to można regulować czułość mikrofonu na bieżąco wcześniej nagrywanie wiem wiem, ja tak tego używam czasem ale przecież w, przy koncertach ponieważ tego się nie da zrobić w pandemii, co zwykłej jak to nie? szybko kuchni tak jak to mi można? przecież że, że można Ja się boję można no no się... no, rację, bój się, jest czego? Można to Zabij zrobić w dwójce, podczas gdy na napiska się To, tak to zapisz piwem. Jest gdzieś. Hmm. Ale się najebiasz. gdzie jest mój drugi tak? Dobrze, że mam katar i czuję Co? tego zapachu. Ale się za, za, zapaję. Robiliśmy, <śmiech> <śmiech> no, no, no tak. Ej, jest... hey, ale czemu tylko ja? No bo, bo... ty chcesz. Ale jak wypijesz, no, to... Mogę nie powąchać. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. O, <śmiech> Wow, oh. ja dobrze słyszałem, że jak on się pije, to my ja też się podpiewał. napijemy no, Ale słuchaj, jak mi się napijesz, to, to, to my się, się napijemy. Przyrządziłam to z takim sercem. Napijemy twoje zdrowie. No, no, no, no. Nie starczy. Gdzie był piwo? Wypiłaś. Nie? Tam mhm. ja nie widzę tu już nic. Tam był łyk. Jak możesz marnować takie dobre piwo? Ale To nie jest piwo, to jest pół napitka. Aha, To nie jest piwo. To jest pół na okay. To jest To jest napój To To jest autorem, rozumiem. Twórco Brinka? Nie, brinka nie, nie robiłem. To jest drink, czy to jest po prostu nalane? On się na To jest normalnie alkohol. Thank you, z buter. Ej, mega Trusujmy. jest atmosferycznie. I co, i masz zgadnąć smak, tak? Tak. Wysзыk, że tak. <ś tiếp genteff> <ś airport noise> nie zachęcacie mnie do tego. Dobra. No. raz Któryś, nie. Nie. Oj, na raz! Na hej, na raz to nie zgadnie smaku. Musisz się delektować teraz. Bez pod język <głosy> Rozprowadź to po kubkach smakowych. Jak poczujesz pieczenie, za piwem. Spróbuj dalej. Nie. Hmm? Już? Cholera, szybko. Hmm? <głosy> o, <szparaturka> spadła. Jaki <głosy> Tak. Nie, nie pij tego. Tylko łyczyk. Nie, nie pij. Proszę Cię, nie, nie, nie, nie pij tego. Nie pij tego! Dawaj! Pij, pij, bądź mężczyzną. Będziesz potrzebowała. Same kobiety Masz dla Ciebie spodziewać. specjalnie zrobiły. Ej, co ty spróbowałeś? Dobre. No, morelowe. Jakie? Morelowe. Tam by było moreli. Ale to nie ma na całym parapecie, mój drogie. Ale to ja do końca, to Jakie to jest? Zaraz do końca. Nie. Bo, Ty nie, brzoskini tu mnie Ananas? O! o Wiesz, nie. nie, nie. Ma, było nie było ananasa? To co było jakoś pomarańcza ja się skończy... pomarańcza Pomarańsza? coś skończy... Nie, nie. Coś słodkiego. Cytrus... No... Cytrus <laughs> jakiś. Ty to, to jest mętny nawet. Tak, no bo ja sok. No bo jeden składnik jest mętny. Który? No składnik. Ten, ten który archeolodzy nie mogli zboleć, jest mętny. O, oh ścieżki. A co to te? jest mętny? To ten, do, to ten do którego graliśmy w Pokery, kto przegrał, to pił? Tak. A to ale co to, co to jest? Kwas jakiś? Nie. nie. Słuchaj, chciałbyś, żeby to był kwas. Metanol? Ej, nie, nie, nie, nie oślepiaj. Pijmy się, komuś się ściemnia... No, dziewczyny nie spróbujecie swojego dzieła? Ty, wbrew pozorom to jest lepsze niż czyste. No, tyle to ja wiem, że jak się pomiesza jeden ochybny smak dwa lepsze smaki, to generalnie wychodzi lepsze No, chyba nie. No, tylko ja Nie wypiłaś. <śmienicza> nie wypiłaś nawet. O, o. Chyba jej wystarczyło. <śmienicza> Proszę, to jest prawdziwy człowiek. Na tym się nawet się skrzywił. Ty już tego nie wiem. Ja tylko troszeczkę spróbowałem. Nie wiem, co to jest za smak. Jakiś z cukrem to jest. Z cukrem? Mm. Dawaj, Łyczył. Nasz spóźniam i język. Dawaj. Kończ. O. Jak on nie piję. się mi inaczej rozpuścił, tego nie pije. Nie, będzie lepsze. Nie, nie, w ten sposób nie pij. To się Nie. nie smaku. Dawaj. Nie na paruszek, tylko na pacie lecę. Jak dałyśmy powąchacz kotkowi, to uciekł. Nie nie? Ej, tak. smakuje mm. mm. się No takiem... Jak szałka. Chciałem go podnieść, czy Jak szałwia. No to też. Męż. Dla mnie? No, no dziękuję. No, na smakuje smakuje jak szałwia? Skrótsze. To niezły, nie? Jakie ja, konesze! Mhm. Mętność po kiwi. Tak. Kiwi. Tak, nice to kiko. mamy pierwszy składnik. Jeszcze są trzy. Jeszcze trzy. Drugi składnik to jabłko mięta, bo widziałem. Tak. Uh. Winogrono trzecie Patrz, też widziałem. Tak. tak jeszcze nie. Jeszcze dla dobra. pana. Coś ci co nadało czerwone kolor. Trzymaj go. A różowa, czerwona? Hmm. Tak, nie, nie, tak, hmm. To była malina, Porzeczka. Malina się skończyła. Nie jest tam malina. Jest malina? Nie, nie mogę się nimi otworzyć. Nie no mhm. jakim cudem malina jest? Ale dałam, dałam porzeczkę. Mamy jeszcze malinę? Jeszcze dwa panowie. Malina jest jednym z najlepszych wódek najlepszych jakie wyszła. Ale to była pożeczka tak kiwi polekał. Ej, był, był na mam. mnie i się myje. Ja, komieta, kini i porzeczka. Porzeczka jest. Pijesz popito. Nie <Glanie> płynie. Pożyczka jest do picia. Nie tak je tak utrzymuje to, co wiem już nieraz. Smakowych dobre wiem. Jeszcze mamy. Czysta. Mamy malinę. Mamy maryne. Nie kroki. My mamy... Żorątkową no, jeszcze. Wyborowa, zinania, bo smirno, zinania, bo to zinania, to nie da mi jeszcze Jak już przegapiliśmy malinę? Nie da To żadnych Nie da Jakieś niebieskie zinania, to jest, to, to. Myśmy niebieski Nie da raz jest. Ale ci damy rad. Te Jakbym wiedział, że jest druga butelka kiwi dobra, dobra, dobra, jest, dobra, bo to jest, w wchodzi jak woda, tak? W ogóle nie, nie ma takiego góry. Do Dobre jest. Jest. I Finlandia, smakowa też nawet ulicie Nie, ja smakowych nie lubię Najlepszą wódką jest krótki Ale czy sumie myśmy no. kiedyś w Finlandii grej w ogóle tego grej tutaj nie było Smakowych To jedynie jakoś tak no, w miarę mogłem pić karmelowo Coś już nie ma Samorobiony alkohol pozostawiam dla gości, a przyniosę sobie co, co lubię <laughs> hmm, ja hmm. włączył od siebie muzyczkę też jedną piosenkę, ale nie chodzi mi Bo nie się miałam, miałam tam bólnie zrobiony gramy kto to piwa. pije? jasne o, oddałeś mi już, mogę zaznaczyć, że już oddałeś um. Beniu? No. możesz dać kości? No. kości! Zagramy, w... kto to wypije. Słyszałam przysięgę, e, że u ciebie wyląduje to nagranie na podcaście. Nie. Nie? Myślałeś, że jest bardziej w klimacie. Że jest bardziej w klimacie, właśnie. Wyląduje też. też. O, ja to nie to chcę? Porządnie wyląduje. porządnie, ci no, się. Podobał no. no, no, się. Bawi. Bawi. <laughs> To poczekaj zadzwonię Poczekaj, w to, już mi się zmieniło Na jest lepku, ładniej Opraszczo Mamy otwierać, coś No, otwieracz, miałam to samo opiniąć No i nie, przyniosłem korkociąg, bo jest pozycyjne no. Też mamy korkociąg Ej, co to było, to wino? To jest smakowa, więc ja się mega słupiłem BLEEEE Będziemy hmm. Będzie zaraz we kości i będzie wygrać, kto to wypija to ja nie gram, jest, mam immunitet, mam paszport polski. Ja robiłam ja swoją, mam swoje, się nie ja, O, oh właśnie. Prawdziwi mężczyźni zagrają. <grym> a, są, no? a są tacy? No okay. właśnie czekam aż na ich odzew. Ja jestem chętny i będę będzie grał. Paweł <grym> się to <grym> co, Póki co tylko ja i będzie jesteśmy chętni do gry oto. No Sony, jeżeli wygrałaś, to ja dzisiaj spójrze indziej. Co? Zresztą nie zostaliśmy, czy pije ten kto wygra, czy ten, kto przegra. A. <laughs> nie jestem pewien, czy picia tego jest nagrodą. Wow. Wow. <kuh> Paweł, ty miałeś jeszcze wyleczyć. Miałeś się wyleczyć. Pij. No, pi, no. Co, Może tak, ci jeszcze czosnek Już trochę wypiłem Ewentualnie możemy ci dać jeden smak niż ten. A czemu nie dałeś się te zdrowego, tej cytryny z miodem? Było tam takie Jest cytryna z miodem? Aż umiejętnie można To jest To jakiś jakieś to Ty już śpisz? Nie będzie zdrowe Cytryna z miodem jest bardzo zdrowa Dobra, drugie miejsce na stole. Mm. O, czy? A tyś. No Kto jeszcze leczeni. gra? Kto jeszcze? Ja nie gram. No ja gram. No i dobrze. Nie są się ani mieszane. Nie mam ich ani się leczyć. Tak, miał się leczyć. Ach, miał się leczyć. No nie bicie trena będzie dobrze. Co? Dobrać. Po jednym rzucie? I kto? Uła, nie, coś ty, do trzech rzutów. Do trzech rzutów? Oczywiście. Okay, się jakie zasady? Kto przegra, To przegrapiłem. Ale... A, dobra, para, dwie pary, pochnię, nie? trójka, nie, street. Troszkę, ale tam eee, mały, duży, kareta i piątka. Okay, Jeszcze full, full. full przed karetą, za streetem. Okay. No dobra, zaczynam. Jak przegrasz, Full z, z ręki, dziękuję. Następni. Trójki na jedynki. Proszę. Przerzucam. Dwie jedynki. Jak na razie. Czaj muzyka. Trzy jedynki. Zaraz już mam dojść. Dwie czwórki. Możesz przerzucić trzy kości. Tr możesz przerzucić nawet wszystkie kości, jeśli chcesz. No tak. Jedna czwóreczka i nie pijesz tego. Ja do trzech rzutów. Trójki. A, A, do trzech zwycięstw. Przepraszam, dobra. Do trzech, do trzech, trzech, trzech, trzech Na razie Jednak masz jednego trzech minusa. Trzech, trzech, trzech. Jedno Raszczy. zwycięstwo jest Raszczy. moje. Właściwie to trzeba liczyć, że jedna porażka jest jego. Nie, Przerzucam jedną. To raczej porażkami. Niezwycięstwami. Czemu niezwycięstwami? Do trzech zwycięstw. Ale tylko jedna osoba pije. To jest no. do trzech porażek raczej. Do trzech porażek, no. okej. Okay. No niech będzie. Przystaję na twoje propozycje. <grych> Trzy jedynki na dwie czwórki. Full. numer dwa. Dwie jedynki. Znów. Ryzykownie. I na dwie trójki. Masz szansę. Dwie dwójki, dwie, na dwie, dwie piątki. Jeżeli... Piątki. Dwie piątki. Dwie, Wygrał już. Dwie jedynki na dwie trójki Ale miałeś. może jeszcze ciebie przerzucić. No. Dwie dwie tak czy siak bier... ty przegrałeś. No. Tak czy siak. To porażka. To jest artrosis. Lubię. Znasz artrosis? No kurde. Tylko dwie piątki. Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Nie da się nie znać. Jest kilka gotyckich kapel w Polsce, ze trzy czy cztery. No, no to nie da się ich nie znać. Cztery piątki. Franca! <grym> <grym> a kiedy zrobiliście dobry w kościanego fokera? Przy dwóch A wszystkich Chodzi o szczęście, o, nie tak mam będzie... wyżej. O, o, o, o. Wiem, ale ja nie przerzucam. <grym> Druga porażka, mój drogi. <grym> Ile tego zostało? Gdzie to w ogóle nie wiele. jest? Nie Tutaj. Nie No. Trzy jedynki. Jeszcze jedna taka jedyneczka i Michał ma porażkę, nie ty. Naprawdę, ja hałasuje. No niestety. Jeszcze jedna i... Jeszcze... Jeszcze jedna, spokojnie. Dobra, dwa, jeden, zero. Dwie czwórki tylko Fajka. A co to jest pół To jest coś za Trzy pa. czwórki na dwie dwójki, dwójki. Ja bym no to robię. ujął prawdziwy do żony magik Dwie Mhm. Trójki. Dwie szóstki. Dwie szóstki. No cóż. Moim zdaniem będziesz pił. No Moim zdaniem ten już. Zgadza się. Pijesz. No. Coś jeszcze zagramy. Kapitana Jestem bombę! to jest takie niedobre Kapitana Bombę Słuchaj, dlatego piję ten kto przegra nie ten kto wygrał. Ja sobie pójdę, pójdę po kilku. mnie Uf. Uf. kieliszka na trzecie. Wiesz co? Tu masz coś lepszego do otwierania. A wy na której jutro nie, nie, macie nie. na zajęcia? Może co tam? zajęcia? 15. Zajęcia. O, ktoś tu ma zajęcia. To nie. Oj, wiecie, nie gram. Ile piję? Ach. Piwo. A ja się już nauczyłeś, że będzie lepiej wygrać. Mam no, te odważne stawki. Ha, jejku. Ostatnio przegrał tak Nie odkupowałem mu kubka Tak Wygrałem pizzę Wygrałem swój bilet, który mi kupił na kapitana bombę O, ja nie byłem na kapitanie Też nie byłem i dlatego, ale nie oddawałem mu kasy, bo to też wygrałem Przegrałem paczkę chipsów o, Nie mogę się złapać, bo mam za pełny brzuch. Nie gniecie. Kapitan bomba. Kurwa. że jeszcze Harnasia wygramy. Fajne! Co? Co to? Artrosis. Zostaw! Cóż? Nazgór. Ale po angielsku. No i dobrze. Nie, ale po polsku. A jest po polsku, masz? Gdzieś mam. Muszę znaleźć. Może no, Szmaragdowano Dobra. Szmaragdowano z zarąbista. No. A byłem kiedyś na koncercie? Też byłem kiedyś na koncercie, to bo to zasadzie. O, jakiś koncert jest. A tylko, to pójdę. No Czekano czym jest artrosis. Jakaś tam blondynka na scenie była. Wpisuję.. Jeden z najbardziej znanych polskich zespołów Gothic Metalowych. A najśmieszniejsze, że wtedy poszedłem po piwo i widziałem tylko jedną piosenkę. Bo ja nawet nie wiedziałem, co to za koncert. Nie. Yeah. <grym> nie, to ja przynajmniej tak ja przesłyszałem wszystko. Było. Wtedy grał Cluster Keller. Cluster Keller później i na Nienawidzę niego poszedł. Widzę tej Lubię. kobiety. Lubię ją. Które? Ani. Autodoks. Jest super. Jest okropna, jest obleśna. Niestety nie wygrałaś Harnasza. A Au, au, au. Harnaś milion piw, piw rozdaje. Niestety nie tobie. Ale to... on z... nie zdarzyło mi się jeszcze wygrać Harnasza. No patrz, brat pawła wygrał. Tak jak ty jakoś nagrywasz? MP3, tak? MP3 czy Jak się ma maszynkę do grawerowania w rowerze, to się to zawsze wygrywa. Nigdy w życiu nie nagrywam na ziemię w wygrywce. Szkoda. Wystarczy jednego jest. ustrzelić. Wszystko w wawach. Dlatego mam pełne tak. szklady płyt, każdy odcinek 4GB zajmował. No właśnie, dlatego ustawiłem sobie MP3. Ale MP3 ma gówniany no. format, a jeśli jak konwertujesz, no, to psujesz, nie psujesz. Nie, ma, nie wykorzystujesz w ogóle możliwości no, ma. A jak no, nagrasz to, w wawie, albo chociaż 320, skonwertujesz do 160 jako odcinek, to jest nawet całkiem Nie To z 160 odcinki? No, no później, na początku 128 to jest skąd tak 128? No ale jest... niektórzy konwertują do 96 okropne, to jest. Ale pierwsze 10 tak zrobiłem. Tak słychać, słychać na dobrych słuchawkach. Ja zostawiam ja się w tym po polsku. mówię. nikt tego nie ściąga. Nikt nie ściąga, i nie, nie Ale koncerty? Lubię. Jakby ktoś w wyczerpach dał koncert, to bym bardzo chętnie ściągał. Jak ja Ty rozumiesz, że tak mówią? 8 Rozumiem. <śmiech> Skoro tak wiesz, to wyborczy... się pozamieć nie, nie, nie, nie. nie no ja Proszę w poczenie kupiłem kartę 8 giga. Tak. I, e, I tak e... O, To jest medyk! To jest kaszubskie. Myślałem, że to medyk. No, to jest medyk. To jest medyk, a to jest kaszubskie. To jest medyk. A to jest medic. A ja miałem takiego malowskiego medyka. Czekaj, to jest.. To jest miętowe. Ja bym chciał taka... medyka. Ja To kiedyś mnie flip ale takiego innego, to? takiego małego. Tak, tak. to tabaka. Jest... O, dupkę. Te są dwie nieotwarte, nie wiem co to, a ta jest. Ach, nie. E, fiołkowa. Nie, fiołkowa albo goździkowa. Maćko. To jest chyba do dupy z tego skrętu. No, generalnie tak. Jak no. mogę otworzyć? To no. open in ja to and is a To jest mango? Co? Mango czy marachuja? Kawa. Eeeh, jest to moneto. No właśnie. To jest napisane, że trzeba monetę hmm. wstawić. Wiem, czy to wygląda jak mało. ma Mac Ma też monetkę? Przynajmniej na jogurtach jak wygląda. <głos> o, teraz to ma monetę, on nas to pożyczał, widzisz? Daj, daj, daj, jak ja to wypierdolę, to będzie wszystko w porządku, a jak ktoś mi to wypierdoli, to będę bardzo niepocieszony. Potem do tego 128 to to to to nie lepiej tak od razu nagrywasz? nie bo każda konwersja niszczy plik i to jest zajebiście ważne w radiu czasem mnie opieprzyli żebym robił wyższej bo myślę, że robię a i tak robiłem wyższy wyższej każda konwersja każdego pliku na inny plik niszczy plik chyba że to jest bezstratny i go na bezstratny w momencie kiedy nagrasz ja sobie jakąś kartę podwiększą jakąś gigową, zakupię za trzy 16-gigową kupisz jest mocna, za no, no, 8 a za 100 kupisz 32 gigową. I chodzi o to, ja, że nagrasz 128 wie, tą, i chuj, bo jak to obrabiasz i jeszcze raz konwertujesz, to znowu się psuje. To nasza Dlatego tak, zawsze, tak, nigdy tak, nie pisałem tak, zawsze tak, z Wave'a Nawet tak, do Wave'ów zapisuję tak, najpierw odcinek tak, ale tak, ale z, z Terkiem e, no, Obsługuje Wave'a Nie, nie obsługuje Wave'a nie. Tu jest podstawowy format Ale z przede wszystkim obsługuje Wave'a bo nie wiem A to, zimka, no się, to jest zamknięte jeszcze Tak nie, nie, To jeszcze jedna jest zamknięta. Myślałem, że Ty ją paską pokleiłeś Zajebiste, chcesz się poczęstować? Nie, dziękuję bardzo Mogę ją poczęstować? Tak, bardzo proszę, częstujcie się No, nie unij Dobra jest. Ja już nie całam. Tak? Dobry medyk. Tak, już tam ma coś i nie <śmiech> Bardzo medyk jest zajebisty. Naprawdę, medyka to... Dwa razy <śmiech> miałem medyka. W nosie. I raz miałem swoją własną tabakierę, taką małą... Wystarczy ci. Tak? To Bo... jest... No to jest dość okay. mocne. Nie to, żebym ci skąpił. Po prostu ci wystarczy. Co to jest? Bez no, To no, jest cały czas A nie mówiłem? Zajebiste tylko że skorze Foodversion. Medyk jest po prostu... Ja mam jedną tabakę, jedyną teraz w domu. Pakarca. Dobry jest. Smakowy. Jaki smak? Jak? Trudno powiedzieć jaki smak, ale jest taki poznak jakiś anys, róż, trochę ziół. Taki bardzo skomplikowany i to sypna. Najtrudniej ją dostać bo generalnie W sklepie nie dostaniesz Co ja zamawiałem specjalnie Jeszcze kiedyś zamawiałem aneksa Też dziwny smak bo Kiedyś chcieliśmy takich ekskluzywnych No Fajna kaczka <gry> Jak ten? Nie wiem Nie Powiedz mi jak smakuje No się spróbuje tutaj to ja sobie później jak mi tam przewietrzeje, też te, się spróbowałeś z tej kaszubskiej Ale zamawiałeś skończ, Czy. Dostałem na prezent urodzinowy od Aha. koleżanki, która mieszka na Kaszubach No. A ksiądz Roman jaką miał? No właśnie taką Kaszubską? A nie z Częstochowy? Z Tabakiery... Częstochowy miał... Częstochowy miał tą zrobioną chyba z obrazem z Częstochowy. z cały general Dąbrowski zażywał razy cztery. Dąbrowski? Coś tam dalej <śla> Masz jednak pamięć. Jaki smak? No nie, to śmuczna. Znaczy, różnych takich... sobie jak niena i no jak była impreza, to jak była dyskusja o czymś, to jakieś takie, to no nie, w nie wiem, wiem czy dostaniesz w młoda Polska, tutaj malinowy wiem, Gruźniak! no to chyba nie była Młoda Polska, ale wiesz no, co, małe opakowania ja są na pewno na, na tej przybagateli. Cicho, cicho, nie budźmy się wody w Kotlinie, później w podcastach chcesz, gadaliśmy chcesz, o tym. My chcesz, my chcesz, my chcesz. Ja bym Jestem Siedem. Raz już nie Tak, na medykę? Po prostu. To, <grybujesz> Postu... to ci, ale nie zrobię. Pamiętam co w każdym było. No Zaczekajmy no, no, kilka razy. No, nie, mówiłeś sprawić się, jest dobrze. Mi mówiłeś. Zanim tak wpuściłem coś do netu, musiałem dwa razy przesłuchać na no, dobrych słuchawkach. <grybujesz> bo nie chciałem głupiać. Zaraz ja wypuszczało się wie, powietrze, mając podstawiało się nos i się wdychało. Pamiętasz, że ta. Jaszubska jest ciekawa. Stosunkowo była, mocna i bardzo. To była nasza zabawa z medykiem. I jeszcze raz powiedz, no już się nie.. jeszcze raz. Już brało się trochę medyka. Medyk był generalnie w tych mniejszych opakowaniach. Wiem, ja kojarzę, tak nie miałem, to plastikowe, miałem. no nie ma no. opakowanie. To plastikowe opakowanie się otwierało. To było dość mniej problematyczne niż otworzenie tego. I teraz tak. Brało się tak. To było to plastikowe opakowanie. Następnie... Otwarte? Robiło się... No otwarte, to było otwarte plastikowe opakowanie, robiło się wydech, stawiał się nosek wow, i się ciągnęło. Hardcore, tam my sobie sypaliśmy. A potem się umierało. <śmiech> my sobie sypaliśmy, nie wiem, metr i się ciągnęło. Hmm. Metr powiadasz. A, no dobra, no tam czasem <śmiech> trzy. Dobrze. Ale... Jeszcze jakieś, były takie głupie zabawy, że się całą rurkę napychało o, i się dmucham. ciągnęło, i się puszczało, i tak hmm. Taki szok Po zabawie to zabawy z rurką to nie słyszałem I to wszystko na raz spadało. O, sobie się... Kole. korek Takie liceum Kolejnego, głębokie bo takie dobre się nawet za to nim bawić dobrze Nie, że ta kaszutka jest fajna Hej, hi, hello! W czwartym odcinku snufaliśmy tomakiem w moim podcaście na początku. Zobacz, czwartego nie pamiętam. Ten z gitarami, i na koniec był taki dodatek. Nie pamiętam. <laughs> Mamy które ściągnęło cię. Osiągnęłem ciut więcej niż. Ja kres. chcę zobaczyć generalnie, co ty masz, bo mnie to ciekawi. Purple ma szkodować, ko. Perpul per, passion. Ja nie znam z tych serii, co to jest? Wiesz co, ja też dostałem pierwszy raz tę serię. Ale kto to produkuje? Chińczycy. <grymne> Indyjczycy, szczerze mówiąc. No. India tam było? Nie, no, nie India. Dobra. No to, no to klasyka, apricot, liwen. Aplikot Lewen to nie okay. jest apricot i Gabit to też nie jest to. Znaczy się to nie jest Lewen tylko tabaka goździkowa. Wow. Goździkowa. Tak. A jaka? Goździkowa. Z zapachu goździków. Czyli tam jest innego. Tak. Ale A w tym Gabicie co jest? Ojejku, wiesz co? Wiesz takie małe Fajne. opakowania. Wilson, ba Wilson of Sorrow. Albo, um... Albo, nie, nie, nie, nie, nie czekaj, nie, nie, nie, nie, przepraszam. Nie Winsony, no tylko Samuel Gavin też taki. Wiem, taki no, w on taki. był bardzo sypki to była bardzo. No właśnie angielska. to jest to bardzo sypka. Aha, o wiem już. Tam jest e, Queen's Extra Strong Snap. I trzej muszketerowie była taka dobaka. Trzech I... Jakiś tam Portos, a coś czy tam Aramis, to była różana. Moja ulubiona, naprawdę mm. wspaniała. I bardzo ciężko to dostać. I na Allegro patrzyłem, żeby sobie kiedyś zamówić. To jest taka pieprzowa Łoj A nie, a teraz goździkową wąchać Fajna Ten Goździkowa szczerze nie polecam Czemu? Dziwny smak, mnie nie odpowiada Ona jest zapieczętowana, to nie dotykam No ta też jest Jeszcze nie otwarta nad tofi. No zajebista Mniej nie podchodzą te nie ta firma nie podchodzi specjalnie. Daj mi, mogę? Proszę bardzo. Dobrze, ja trochę przewietrzę mi nas spróbuję, Każą? bo nie chcę no przyć No jasne. No i się na Nie no, wstrząśnij, jak cię ci wysypie, to trudno. Te się gawita wciągałem naprawdę dużo, całej krecie. To taka klasyka. Oj, <słuch> jak poleci do gardła już nie jest taka fajna. No. <słuch> Kurde, jak impreza jakichś, narkomanów. twoja. Zawsze ten luen, <słuch> ten brązowy z lewkiem, zawsze mi leci do gardła. Nie ma bata, nawet nie, nie ważne jak mało wciągnę, leci mi. Psychoteka. No to kojarzę. Luen... Luen w gardle jeszcze nie jest taki zły. Najgorsze wspomnienia. Mam, Medyk bo... nie leci do gardła na przykład. Medyk? Medyk nawet jak leci, to jest spoko. Wiem, bo te sypkie to nie czy to, to przechodzą. No. Po prostu przechodzą przełknie ślinę i jest w porządku. Najgorsze no. wspomnienia mam z Gawitem. No się? Z tym z aplikotem po prostu. No. To jakoś tak wiesz. jak już jak, jak to mi akurat to, to była tabaka, która tak rzadko, rzadko leciała do gardła. Ale jak już poszła, to mi się żygać zawsze chciało. Była taka niebieska, mentol, mentol... A, czekaj, już ci mówię... Jakieś kolambia, Kolumbia, coś tam. To, to można było pijcie. wciągać na metry. Ale to była, wiesz, to była Leciutkie. bardzo słaba. no tak. Bardzo leciutka. jest to wygląda teraz jak naprawdę impreza takich narkomanów. Powiem ci, że ten, że no, jeśli chodzi o to... O tą, wciąganiu. O Kolumbia, ten to była moja pierwsza, tabakierka. To własna. właśnie każdy, kto była pierwsza. Osiem, nie wiem, każdy zaczynał, nie jeszcze Nawet tam nie? Ale on cenie był taki super Taki po prostu Masz, popularny to był, Dobry ale był, mocny, ale... mocny, no to mocny. Był, był mocny, nie tak jak... Ja też o to, bo to, to było jakoś wiśniowo no, Chociaż czery, czery z ozony Tak? Bardzo tak? no możliwe, bardzo możliwe Czerwone. Jak, jak z ozony, to jeszcze... jeszcze ja jeszcze nie lubiłem ozony Bo była jeszcze z spirmint i czery i zawsze mi to tak smakowało, jakimś nawozem Taki marny jest, ale Ja w te, Ja w pierwszy raz tabakę, to było w samolocie do Niemiec No to ja, przed lotem Ja na plaży, nie, przed wyjściem na plaży, gdzieś tam yeah, Byłem ja w gimnazjum nie. w Bułgarii No i nie, nie A później, o, liceum po sobie wciągaliśmy sporo Pierwszy raz z tabaką, a pamięta, jak pierwszy raz z dziewczyną. Co? Eee. Nie wiem, ja pamiętam, że pada, tabaką mnie poczęstował ktoś w gimnazjum po prostu. No właśnie, tak zawsze. I tyle. A potem poszedłem do liceum, gdzie tabaka do tej pory jest tradycją, z tym, że już Wigilii nie robią. Nie, wiem, ja też... To, no, jest tabaka cała a, z tradycją? Oczywiście. E, spotkałam tylko no. dwie osoby, które robiły tak normalnie, w sensie... No to moja droga, nie obracasz się w odpowiednich kręgach, ja uczniów na lekcji nawet spotkałem. Okej. Okay. No Dzień, ja się miło, czujesz nie też nie wspomnianie za tobacę. U mnie w klasie nikt nie brał tobaki. No, nie, u mnie mnóstwo osób. Mnie mnóstwo osób. A bo w dziwnej klasie w takim razie byłeś. No, ja nie fryc, ja... Właśnie trochę. No to Może no. ja bym się wyraził, i to okej, okay, spoko. Ja nie, nie wiem, wie, wiesz, jak to, jest, jak to, to robię, prowadzę zajęcia, robię tam, no. no. to jak Ty będzie zażywać? Ty Humana nauczyłeś, tam, gdzie jest Paula. Tak, ale to... Humana, tak, tak, tak. No, humana i... nauczyłem. Ile jeszcze inne klasyki? Jeszcze z 4, 5. No to w dwóch, w dwóch w wiesz, w dwóch wiedzieli. Co to? No no, niestety... Niestety byłem, no, byłem jak nauczyciel, ale, ale nie chcieli nie, poczęstować. Nie, nie ukrywajmy, że Żeron sobie odupadł. Nie wiem, czy widziałeś... Żeron! Tylko... Tak, on też wszystko no. <laughs> nie, nie wiem, czy uczyłeś w pierwszych klasach też, czy nie? Tak. A miałeś może pierwszą y, F? Miałem E. Chciałem Tam, z, tam był taki ziomale koleś z tymi szerokimi łańcuchami, na szyi, jak z, nie, niż L.A spodnie tak i haftam, ja iż orzeł na pół dupy oh, wow. Zawsze się tak robi Super i zaraz gaśnie niestety A Generalnie strasznie, tak i białe muzyny i tak wygląda. A czego ty uczyłeś? Hm? Czego ty uczyłeś? Angielskiego oh. Ale jako na praktyka. praktykant? Nie, jako praktykant No No właśnie, jako praktykant, no patrz no Fajką by mnie poczęstowali ja A ta była to nie. Cholery tabakom myscia. W ogóle Paula mi mówiła, że jej na uczynku w ogóle nie uznałam. Tak, zgadza się i Dopiero potem za jakimś czasie. Nie, potem czasie dopiero, czasie potem dopiero po jakimś czasie się skapnąłem, że to ona no tak jak mi powiedziałaś, że jej nie poznaje, to wiesz. To się zacząłem przyglądać. Jak mi powiedziałaś, że Paula. Tak wiesz, popatrzę, oddaję test. Co to? No czyli jeszcze. Że... Aha, Paula. Sandria. Okay. Znam! Mam yes. płytę. Ja pierdolę. On zna reszty zespoły, których nikt, absolutnie nikt inny nie zna. Voice of the phone, znasz? Jak, jak, jak, jak to w się w pisze, jak to się Ska? pisze? Voice razem w pokoju. f a l l fajnie ale Znaczy ja dużo... Nie, nie dużo, ale, dużo, dużo, dużo słyszałem, bo ja sobie zawsze włączałem radio na lasy FM gotykowe. Na, no, na lasy FM jest dużo. No, fajne. Nim, I, ale tak, z nazw to tak nie wszystko zapamiętałem. Aleksandria mi się spodobała, też przypadkiem na nie trafiłem Ja co po prostu to było temu. otagowane na kogo tych, ściągnąłem wszystko z tego... Ja też sobie ściągnąłem wszystko A Lao, chcesz nas. No, średnio nie lubię, nigdy nie chodzę na koncerty A piosenka życie jest jak kramwaj słyszałeś? Możliwe Leo, czy mi się podoba tylko i wyłącznie płyta Powstanie Warszawskie Powstanie jest ciekawe, ale troszeczkę za bardzo się wszyscy według mnie tym miarają i trochę mnie to odrzuca Wiesz co, w porównaniu z innymi utworami te, żeby być panem dla oczy to trzeba. Wysuchaj... Eee, nie, nie, się. nie Nie, to jest zamknięty krąg, ja tam się nie zaliczam. Boję się. Już uh. No dokładnie, W ogóle ja będziemy bardzo, że się wszystko nagrywa. No ja to co? będę montował i Paweł. No, Ona znowu ja ja kontrolowała. Ja to montuję ja to inaczej to niż ty. Po prostu Mogę to zmontować? Jasne, jasne. Trochę no mi to zajmie. Szkoda, że tuła muzyczne to mi swoje podłoże, ale trudno. I tak podłożysz z siebie. Nie, bo trudno jest, bardzo nie, trudno nie, nie. jest wycinać. Lecisz między między tak. poszczególne argumenty. Bardzo trudno. I są filtry, które wycinają pewne częstotliwości, ale zajebiście ciężko jest wyciąć, kiedy ludzie gadają. Mamy bo więcej. jeśli filtr się wrzuci, to może i usunie muzykę, ale zniekształci mowę. <śmiech> No. Zepsuję, znaczy może zniekształcić. Otrzymujesz zniekształcenie. Otrzymujesz też za dużo, ja zawsze dawałem 50% tego. Słuchajcie, te, ona jest według mnie naturalna. Ja po prostu naturalna, bez żadnych dodatków smakowych. Bo później by... tak cyfrowo tak, tak Nic, nic innego, powiem. ale no. jest fajna. Nie A nie ty w Audacity? Nie czuję. Ja Audacity. Audacity jest, i... jest super. Filip Zawiedziński wszystkie swoje odcinki, żeby Pałba zrobić. No, okazałem się spał fyszyny jak Weliński. A to jest Filip. Ja też bo na Linux się ciągle siedzę, więc to też Bałdowski mi bo tak. oni tak też się nie utrzymali i też do tych rzeczy, co oni tam mają, to, to też się nadaje. Trochę w swoich Ale swoich podcastów się, tylko ze dwa Wałdowski nie znoszę. Muszę mieć audition. Trójkę tam jest miliard efektów, jakieś tam wtyczki spiracone, ściągnięte Też starłam, no i co? Ja sobie takie jakieś kompresory, takie jakieś podbicia głosów, no super rzeczy Chociaż też nie znoszę, jak ktoś używa kompresorów za dużo, albo w ogóle używa, jak nie potrzeba czasem bo to też tak zniekształca dynamikę, w sensie, że ktoś coś cicho powie, ktoś coś głośno powie I oni jednocześnie powiedzą na tych samych głośnościach nie, Ale sam to masz. Są takie odcinki, jak to dwa, trzy ostatnie odcinki niektóry Weź, nie jeszcze nie stupy, to, wylem wylem to no. więcej no. niż ostatnio, bo tylko na ...tychane nowe spokójki, nie były mało To, Wajtek no Fajne, takie lekkie, nie, Tak jak ja, proje, że montażu, no prawie bez, Ale są też takie, które są w ogóle montowane Po prostu tylko wrzucone jakieś intro Ale panony już tam nie pachnie jak... No i tyle zrób mi jedną fajkę jest to naprawdę bardzo różne ale nieraz i takie i tego odcinki się naprawdę z taką samą przyjemnością słucha. zależy od okoliczności od okoliczności, zależy od tego na co masz ochotę i od tego kto mówi w jakim stylu mówi czekolada kawa, róża czekają co w tych kompresorach ja mówiłem, że nie lubię Czasem są potrzebne, mm, jeśli alabaki. jest rozmowa Ale eee, zwykle psują, no, bo brzmi to chamsko no, radiowo A to nie jest radio wali tylko podcast poszło. Dokładnie no, no właśnie W ogóle dają ja życia w, bez kompresora Oni ja kompresują co, co to nie normalnie, nie aż dupę, dupę uliwa Na słuchawkę to jest tragedia słuchać radia nie Ale podcast jak najbardziej Już poznałeś Musimy zmieniać sopaczkę a to jest fajne, bo on jest leciutki. No, spokojnie, ale nie no, a ja wszystkie echu, nie pachnie. To nie już mieliśmy, chcieliśmy, że coś innego, ale nie Skąd było. Skończ mi też. Dobra, ale tak malutko. To jest super, bo normalne fajki się żygać, jak się pali. A to jest takie leciutkie, no, smakowe. Tylko tak, tak, tak. tak się po wydawcy, że tak myślałem, powiem. Że się tak tylko spróbowałam. Śmierdzi, śmierdzi twój. Ale jest dobre. Nie wiem, jak to kiedyś mogłam palić. Nie wiem, jak to kiedyś mogłem palić. No. Nie wiem, jak to kiedyś mogłam palić jedno jedną co? Co się pije? Zgadzam się, to się pije. Ja Dopalenie jest do dupy. Jerba mate, ja bym się napił. Jerba Nie lubię tego. Dwa razy to za złożę, żeby się przyzwyczaić. Do tego. A byłeś w tym kieleckim tej piani? Nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Patrząc jak fakoty, Tyle. Tak. A, a ogólnie, ja na, e, raz, raz na to, to chciałam... Zacząć to jest No to tak, fajnie a nie nie kosztuje. To no. no, nie ma I to tak średnio. Mm. Że tak średnio, to w zasadzie. Wie a ty za kilogram. kilogram. Mm -hmm. a, a ja co nasz, to, są tych, na szach na to są trochę. I ciężko, Tak, jecie, nie nadają. Nie paliłem nigdy. <laughs> Takiego pięknego smaku nadają. Chociaż. No, ja znaczy nie śmiałem sobie 3 lata i nie Tylko 4, zostałem bo ja tak. Ja palę raz na dwa tygodnie fajkę, może. I tyle. Ten ja tutaj mojej. co mam, jeszcze ja jest to pół paczki, I i mam? I i to jest, jest. mam odciś września. Czyli ci tak, nie zaciągasz generalnie. To może Nie, zmienienie, może spokojnie. Zależy, Zależy, jak to uwierzysz, to nie wspomagam. Teraz masz? Tak, mam. A ty to pomoże, jest dosyć? Tak samo jak wspomagasz, równie dobrze. Jest suchy i tak, średnia czuć. sobie, że czysta woda. Pomaga koncentrację. Mnie wspania... Mnie wspania... Ja lubię sisze, jak już takie rzeczy... Ale ja w to wierzę. Zajebista, jaki na mleku... I też, czy pan był kompletny. Oczyszczające nie przeczyszcza. No, tak <grych> Przeczyszczające podobno ma, jak no to się tekstu nie wyparzy. Znaczy nie nie wyparzy, tylko jak się kurado nie zrobi. Jak to pięknie pachniało. Ale tekwa jest dość droga, szczerze. O droga cztery bych kosztuje. Cześć, cztery duchy kosztuje? Tykwa do maty Tykwa Ale w ale... szklanki można też Tak, tak dokładnie. Tykwa, wąska szklanka To to samo Jakaś, no i Anka to miała tykwę, co wtedy mówiła Nie rozwalcie mi, nie rozwalcie Bo wtedy była impreza, moich gazów, mhm. tak? Pamiętasz? Ja. Nie da się tego rozwalić Znaczy no, da się, ale to bardzo ciężko <śmiech> Żebyśmy nie użyli tego jako popielniczki bardziej się A, o to chodziło Okej okay. No jejku Moja trzy razy zapleczniała i doje. Jak komuś nie posmakuje, to wyrzuci. Mam ochotę, mogę zrobić komuś. Chcę spróbować fajkę smakową. Spokoło, bo chodź, chodź. Czy to jest To. Ja dziękuję. Ja po poczuję, tak, tak, nie poczuję. Nie poczuję zapachu spotkany nos. No to po Tu chodźmy. Róża. Już prawie A wszystkie wiesz? mieliśmy z tej sery. Czujcie No Będziemy natrętni i będziemy musieli pukać, żebyście otworzyli. Może wam otworzymy? Dobrze. Dobra prezydenta. Lubię pijamy. Uwielbiam pijamy. A jeszcze bardziej. O, fajnie. Bo ja też. Chciałem ostatnio iść na koncert. Nie, studio byłem na miasteczku, ale nie udało mi no. się. Nie, to się nie wydało miasteczku. Co to nie Chciałem jest też koło. No, mam. Teraz się wziąć w ból. Przeraża mi to, że tu stoi. Gdzie to tu stoi? Co to tu Co to tu stoi? Co? No. Nie, z cytryną cię przeraża? Ja lekko wzdrygałam samą myśl o tym. Nie. I po prostu. Skryłeś moje ręki najgłębsze. Dokładnie. Robimy kapsylową usta nogę Somebody like you. Hmm. kiedy są siedzi z góry zejdziemy pyta, że mogą się ucieszyć, bo no nie chcą spać a ja, co mi to jest? z góry na dół słychać bardziej zawsze nie śpiewamy, nie wiem, no, jak... w sumie jest, póki co jeszcze nie śpiewamy jeszcze. Jeszcze Wczoraj jak oni koło północy popali i darli japo mhm. tak, to było super Trzeba iść na górę Nie no to wiesz, w tym momencie właśnie trzeba było iść na górę, jeżeli wam to przeszkadzało mhm. Czyli nawet nie chodzi o przeszkadzanie ale o to, że taki odwet trochę bardziej Znaczy odwet, wiesz, nie sądzę żeby to był odwet, no bo mhm. po prostu jeżeli oni słyszą coś z dołu, to przychodzą, więc No w drugą stronę też to, w takim razie, ma prawo działać. Wiesz co to jest to czarne przyknacie? No właśnie nie. Jest z ołówka. Rysik. Hmm. To fajnie... jamek chcesz zrobić? Nie, jest fajnie, bo się nagrzewa i fajnie wypala świeczkę. A przy okazji się sam nie pękaj i nie łamie, bo się nie może zwalić, bo to jest czysty węgiel. nie jest węglem? No. Grafik to jest czysty węgiel Dobrze, ale jeżeli go podgrzejesz i zrobisz mu odpowiednie warunki to się przydał i w diament Wiesz co, nie sądzę, że uzyskał tu 3,5 no, tysiąca nie. Wiem, że jeżeli zmienię jego strukturę molekularną to zamienię go w diament, ale no nie jestem w stanie Chętnie, ale nie jestem w stanie Podejrzewam, że nawet 3 no, świeczki. No. <laughs> Super jest to zrobię takie ale tu chodzi o to, że ona się pani no Dobrze, to kupię taki papier i ci zrobię. Super. To nie będzie to samo. No ja... No. Dawaj bierzemy ten. Nagrywacz. On kosztuje parę 800 zł. Komentarz my. <laughs> No, Paweł nie wiem, Trochę się otworzył. No. Jak usłyszę o podcastach. <laughs> to jest człowiek, który ma swój własny świat. Absolutnie swój własny świat. Po jak oraz. A skąd go znacie? Ja Pan... poznałam Pawła przez internet. Odpisał na moje ogłoszenie, które dałam. I w sumie... Znaczy, ja szukam przyjaciół. Eee, Piszemy ze sobą długo już. Mm. Spotkaliśmy się jakiś czas temu. Specyficznie człowiek. I w sumie kiedyśmy powiedzieliśmy, że szukamy mieszkania, że szukamy lokalnych współlokatorów. Kiedy mm. pierwszy raz spotkał Korasa, to skojarzył, że my też szukamy mieszkania, bo akurat rozmawiali o tym i zadzwonił do nas. I na następny dzień się spotkaliśmy. I w sumie przypomnieliśmy samego pustu, więc w dalszym wieku, w dalszym mm. szukamy razem mieszkania. Także w sumie dzięki Pawłowi poznaliśmy. Był mm -hmm. ktoś jeszcze o to mieszkanie, że księżowa? No to? Nie. No, jest jeszcze ktoś. No tyle to ja wiem. A ten twój kuzyn, który miał tu mieszkanie na początku, o którym wieś? Rozumiem. Ja się cieszę, że on tu nie będzie mieszkał. Aha. Tym bardziej rozumiem. Nie, wiesz. No po prostu byśmy się nie dogadali. On jest za spokojny. Wiesz, A ty po prostu od czasu do czasu... Byłby gorszy niż te dziewczyny, które tu były. O. Po prostu od czasu do czasu musisz sobie zrobić święte, święto, w wody. No w ogóle od czasu do czasu muszę sobie zrobić jakiekolwiek święto. Piwa, wody... Wina, wody jak wody. Święte święto wody, to było po twoim egzaminie, no, to było święte święto wody. ale to teraz... było takie święte święto wody, że ło, no, po ćwiartce na łeb, wiesz... takie było po prostu taka impreza do czwartej graliśmy w Wormsy, no, no, no przystaje jako ja, tylko na no, ty pomal, Po moim egzaminie aprobojący, bo jazdy... staliśmy o 7.30, tak, Obydwaj. Mówiłem ci o tym przecież. Poszedłem spać o czwarte, bo graliśmy w Wormsy i wstaliśmy o 7.30, bo poszedłem coś moją pracę przez zaliczenie wam z geomorfologii. się chyba półkę, ale... Wiesz, że za nie poszła ta praca? Ale no co? Za poszła ta praca. No dobrze. No. Muszę tylko poprawić, naprawdę nie Na wiem. To tylko jest moja. No. Ten świecznik. Ten świecznik. Specjalnie dla ciebie. Co Kota? Marr. się. Póki kot jeszcze nie nosi ciebie. Lubię <śmiech> koty. Jak mu przyjdziemy? Masz już i nie, nie zdawała, go użyć. Z kotem? No to się... My z Michałem przechodzimy tak, że najpierw widzie koda, potem my. Ale po... fajnie jest, jak on za czymś nie pobiegnie, jak mu rzucimy. Najpierw rzucamy mu na przykład coś, nie, a potem kota w to. No i biegnie, no, na swój no sposób. Tak nie. Bo... Tak fajnie przebierają. nie, pewnie śmierdzi kuwetą. Nie, nie, się nie poprzykałam moimi nie Karnea zaczęła powoli się znęcać no nad kotem. Kiedyś mi tam piecznąć. Będziemy się z nim balić. No dobrze. Ja go psikałem swoim sprayem do konserwacji obuwia. I też pachniał pewnie ładnie dzięki temu. No bo kolejny raz mi go spierdolił z okna. No to dobra kocie, jak tak chcesz... Dobrze, Jeste że nie był do Westos. Kolejny raz, ale no to nie pomogło. No to jeszcze raz. Dobra, uciknęłem no, w nos. Dzięki. No nauczykować. A już on ma zachwyconą minę. Ma prawie różnie zachwyconą minę jak wtedy, jak robię z niego poduszkę. Dzisiaj ten kąt został włożony od tej fioletowej podusznej. E, poduszki i miał kotel w poduszce, tylko mu ogon tak... taki wystawał. Zarąbi się w miał głowę w tym rogu poduszki, tylko ogon mu tak wystawał końcówkę rwą <laughs> pod ja Jeżeli mu się spodoba, zacznij się nisać i ssać po palcach. No. Kiedy będziesz znaczy, stał? <laughs> znaczy, No ostatnio mi się to nie spodobało, bo no nie chciałem mógł. spać, więc raczej na razie nic nie się. A, tylko tobie jest sutka. Tak. <gry> Okej. Okay. Tylko mnie jest saucudka. To jest sobie go po. dlatego, że mamy go, no nie ukrywajmy, od pedała. Nie wiadomo co on tam stał. No właśnie. Od pedała macie kota? Tak. Oo, tak. o, <gry> a on stał rzeczy. O Skąd znacie takich ludzi? Znajomy mamy Michała. <gry> Ale taki pedał-pedał? Pedał-pedał. Podobno pedał-pedał. Nie wiemy. A czy ma chłopaka, aczkolwiek nie wiemy, czy on dotoczy jego Ona dotyczy. miała pedała. No, mój chłopak był pedał. Nie, czy zdradził mnie z chłopakiem? Nie O kurwa! Co? Namiętnie się całowali. A później po świdla. Już <ścoughs> sobie zobacz. To! Ej, ale to musi ja? być straszne. Tak zraziłaś yy, tak zraziła gościa do kobiet, że wolał jednak chłopaka. No ale Ja wiem, czego zawsze taki był. Tylko dopiero się dowiedziałam po fakcie. Jeszcze znajomi do mnie. To nie wiedziałaś? Nie, nie, to. nie to to wiem. Ciężko, ciężko żeby ci mówiło o takich rzeczach przed. A, spodobało mi się. Nie ma wyjścia. Też no. No. mu się podoba, jak my go głaszczemy no, no, jak Musi mu się podobać. Dokładnie, musi mu się podobać. Musi mu się podobać, nie ma innego wyjścia. Muszko. No matko. Czekaj, oddaj mi go na chwilę. Nie! Chodź. Jezu, nie! nie. O Boże! To jest normalne noszenie kota. Cześć, kocie. Za dobrze ci było, wiesz? A wiesz co to znaczy jak ci było za dobrze? Że teraz ci będzie trochę gorzej ze mną. Mm -hmm. A później przyjdziesz do mnie i znowu ci będzie dobrze. Wiesz a... co, nie ja że... dobrze w sobie. <głos> Czek, nie masz no to... wąsów, ani ogona, więc. I no. co? I co skończyło Widziesz, się dobrze? Nie masz ogona, Ogon może mam. Skończyło się dobrze. <głos> nie mów. To... No. No Patrz sobie, patrz, patrz jak świat ładnie wygląda kocie. No teraz to już nie wie co ma o, robić. Chodź. Spiliście kiedyś tego kota? Czy co? Spiliście go kiedyś? Ja bym nasączoną wódką. Próbowałem go spić, ale znaczy zjadł kiełbasę nasączoną wódką, ale chyba za mało to jest. Sporządny kot więc jest więc jednak kiełbasę nasączona wódką to za mało. Ej, ten kot jest strasznie 15. Ogon mu lata, dobrze zły? Dobrze, o, Pięknie, pięknie, zaraz dratnie no. Tak, zdenerwowaliście. oczywiście, że zdenerwowali O to chodziło Pogryziesz swój miet Pogryziesz, no Spróbowałby pogryźć, straci zęby Gryziesz w sutę No i to nie No on już, co, raz mi przejeżdża, mam teraz to Cały czas taką ładną szramkę Gdzie idziemy? To się pewnie pytał Ty, to wtedy było jak ten kot wyleciał tak z hukiem z twojego pokoju <grym> Tak? <grym> no. ja cię było O to chodzi? <grym> Lovey resting z kotem Ej, on jest zły Nie jest zły, walczy Jeszcze, jeszcze nie jest zły Nie walczy. widziałeś kopa. Ale On nie miał miał nie robi, w ogóle on nie miał czuć. Jak zacznie warczyć, będzie zły. No. no tak, jest jedna rzecz, która go doprowadza do tego wody. szybko. Rano, jak jest na korytarzu i się otwierają... Nie chodzi o rzucanie wody. nim. A odkurz? No. Nie, odkurzacz odkurza sprawia, że z piernicza do kąta. Co sprawia? Warczy na co innego, zaraz zobaczysz. Na no co warczy? Daj kota. Pokaż, chcę zobaczyć na co on warczy, ja się nie wiem. Daj kota. No daj kota, bo go sobie znowu wezmę takiego musiałam. Tak jak ostatnio. Się oddać, musiałam. To no to go oddaj wreszcie, bo cię podrapie zaraz po twarzy. No, ej. raz, raz, raz, raz, Ok? Ja się o, w ten sposób. I teraz trzeba. O, raz, raz, raz, raz, raz, raz, O. raz, raz, no i dziwię, jakbym z małych też bym warciał. Na no. no to warczy. No i się radzi. Miał! Miał! Nie, nie, nie masz wątpliwości. Jak chcesz skurwić kota, w ten sposób jest najszybszy. On teraz miał dzieci, to nie? Ja. Teraz się zajął koreczkiem. Proszę. Przepraszam. Kto nie patrzy na tę godzinę. To no, północy zapewne. Pierwsza, druga. No. No, co? Wrócę na maxa. Mrdzień, na kbagard dziennym, no chyba, że dziennym już cię jest. Nie wiem, a gdzie w tym momencie mieszkacie? Koło Jubilatu, koło Stadionet Na Naprzeciwko Wawelu. Blisko. No 20 No minut na... Na No. No, no. no jasne, że na noga. Czemu zmieniacie mieszkanie? Oj, bo ten kuda strasznie dużo chce zacząć... Ile płacicie? Jakoś 7 700 to sporo. Na łeb. Zapokój dwósobowy? Zajem Zajemnie. Co i będzie? Bez mediów, Bez mediów? Bez mediów? Bez. to razem z mediabile wychodzi. 8 stóp oj, oj. Jeszcze trzydech internetu. To sport. Dwa razy więcej niż mnie. No razem właśnie. Wraz z mediami. No właśnie. Tylko centrum ścisłam. No słuchaj, ja jestem przy klasy Inwalidów zaraz. No to też dobrze, dobrze. dobrze. no lepiej niż ty, bo mam do więcej ludzie. No to ja mam 15 minute. 15, 13, 10, 10 się biegiem. Cięć biegiem, przetestowany. Nie, no raz ci pięć, wystarczyło. Wszedłem w autobus i podjechałem jeden przystanek. Myślałem się spieszyć, bo był bardzo ważny test, który i tak zjebałem. Jeeeee! No. Nie Niedobrze. Po coś się spieszył? Nie. Oszukałeś jeszcze, co zostało. Nie wybiłeś. O. Będzie do Oj, nie, nie, to po prostu właściwości higroskopijne szklanki. Mhm. To z jakiego profilu? Ja? Informatyka. Słychać. Sposowano. Ja bym wyłączył coś od siebie. Chyba, że muszę przejrzeć mu muzykę. Chyba, ja się w ogóle czai. Sam czas. Nie Zmieniam. Zaraz wyskoczy, no tu już się samo naleje. O, u mnie wulkan w trudkę. Jutro? Ja chcę na chwilę, a dzisiaj już. Ej, albo zrobię lepiej, weźcie, podajcie, zobacz jak on ma muzykę. Chcę tylko łapić. Ciekawe, jak on ma muzykę. To muszę, no bo już miasto. No, oh, ten Mam ochotę na jakąś pipę. Co? India Pale Ale. Niesamowicie szlachetny gatunek piwa. Z amerykańskich chmieli. To się dobra, to się dobra. Mogę ci zrobić drinka z wina i wódki. Jesteś Jesteś wódki. to jest? Nie? A matki na Podejrzewam, żebyśmy musieli o niego zagrać. Oznaczałoby, się to, oznaczałoby to to, że teraz by Michał wypił prawdopodobnie. Ja? No. Wygranie... No oczywiście ten, kto wygra, nie pije, no jak za Aha. No, generalnie ten, kto wygra, wybiera sobie to, co robi. tak, nie zapomnę tej nocy, kiedy przegrałem paczkę chipsów, a wygrałem około 100 z tobą. Pieniądze? No z nie, z nie, z tak pieniędzy, ale z różnych źródeł mi się tyle było. zbierało. Przegrałem wtedy sklejanie kubka. Nie sklej, no sklejanie kubka przegrałem. Nie, jak nie, ja ostatnio. raz spykałem coś z tym kubkiem, to słyszałem, że w no sumach tak, tak, ale to tak było tak, było przed tym jak graliśmy o to. Co się stało? potuł, stukłem go. Nie, ja nie się potłuk, tylko kubki raczej Słuchajne. wiesz. Kłuką ludzie. Fajne takie. Ale mam w sumie teraz fajny kufel. Nie. Od ciebie zresztą to. Dzięki tobie właściwie. Ale ja nie miałam ten kufel, bo tam hmm. dużo kufel ma Ale z tego kufla też wchodzi dużo. Mm -hmm. okay. Kiedyś już wręcz ma jakiś trysta sam tryst z ciekawością Dobra, bym tego line. i tak nie sklejał, tylko poszedł na rynek I zgrałem w płytę tak, w jakości wave. Najlepszej, 30 tam no Wygrałem to, wygrałem swój bilet na na drodze i pizzę, I pizza. ale pizza jakoś... Pizze jeszcze nie kupiłeś. jeszcze nie kupiłeś, ale wygrałem też kwiaty i to dostałem. Tak. To przesterowało troszeczkę. Co? Tak, nie to jest dziwne. Dostałem kwiaty, kwiat ja ustawiłem przyłość wejścia ja ręcznie ustawiam to wszystko, bo nie zrobiłem tego, to No, no, tego, nie z... no, no to jest To jest, że nad... ja, ja ja nie tak. Jak nie umiesz się posługiwać, to jest Ja muszę wygrać. Automat jest fajny. cztery rzeczy. Nie Ale... miałem dość i dużej bardzo tak. bardzo jest mięsny, tak. Tak. gada, gada. No. No. Chudnie, co to było, mrówki no, się w nim zamykły. Co to inaczej, co inaczej. A ja lubię sklep. Chciałem to to... wyrzucić. No oszedł, poszedł na klepaż i zerwał coś po drodze. Nie, właśnie skleparsko zrywałem to samo co wtedy, jak ty przyjechałaś. To, to jest kabielnicy obok. Go. To jest drzewka obocowego, czyli czegoś no. tam. Dla ciebie nie Ładnie no. wyglądały, co zrywały. No. To w już nie tak było, jest to. Się... Tam na jaj. No. Dwa mate, nie jedenasz. Nie moja droga, tak się nie robi. Musimy o coś zagrać. No? A co? Kiba, Nie wiem, co to Oto, kto jest rozumny. To też wygrałem. Ostatnio. Zmywanie, wygrał. Kobiety przodem. Znaczy wygrał, ty wygrałeś byś zmywaniem. Tak, ja chcę, wygrał, wygrałem Nie! No! no. Zaczynamy. Moja droga 2 3 4 Dwie czwórki, tak jakby. Jeden? Mhm. I tyle. Coś mi się wydaje, że myjesz wszystko. Nie myjesz, tylko mojego kieliszka. To zawsze zmywam całą. Z ręki będzie więcej. Tak jest. Dziękuję. Jest to prawdziwy chęt do żony Magik. W sumie mi się z zbywa bo nic nie było uschniętego i obleśnego ślimatego i wkujnie jakiego. No było tylko z 24 godzin ostatnich, okej? Okay? A masz, żeby ci było lepiej? Nie, wziąłem czasem go pytanie na środę. Nasraj. Albo jak kot wiesz tam leży. Jak ci tak dobrze zmywać? Dla będziesz miała kolorowo, a nie tak jak ostatnio. Tak Wszystko świeże. Jest. To, moja droga, do rano to to zaschnie ładnie. Czy nie no spoko. Zrobi się wzorek. <grym> Zostawię ten talerz na pamiątkę. <grym> Prędzej mówi. Michałowi na pamiątkę to nie mówi. O, Swoich bym nie zabrudzał. Ale grzecznie to, się w niej. Co ci zrobił? Hmm. Drapałem go po szyi. A no. on po czym cię drapał? Tak, tak jak ciebie. Wejdźcie. Ale nie niczym, on se Chodź Choć możemy też pogramy. W co? Krzysztofego pokera. O coś? O seks. Jak wygram, to mamy seks, a jak, jak ty wygrasz, to też mamy. Nie. Słuchaj, tak zagry... Weź ryzyko! Jak wyglądasz, to jesteś tak górze, jak czego jesteś na dole! No, no nie. nie! Nie, czekaj. Mam panu. E... Jak przegrasz, zabierasz mnie do restauracji. McDonald's też jest restauracją. Mówię, <śmiech> <Magd> do... <śmiech> jest jakiś tam burgery, inne się nie liczą. Bacia malina! Na przykład. Zjemy ziurę. <śmiech> nie seks. No już powiedział Seks oralny. Nie. Oralny chcę, dobra. Graj! Graj trzeba przyjąć za bo Powiedział, seks oralny. No nie miałem. Graj! Graj! No, no, seks oralny było, poszło. Nie wiem, jak ty, ale jak się wyjrzyj, jak się szkoda. Ale pojechał może być. I <m explcheck> tyle, <toujours> dwie piątki. Dwie piątki. No, to że tak powiem, chyba chyba ktoś dostanie o, coś, coś dobrego. Nasze byś miał No chyba nie. Z ręki. Przerzucaj! Czyli co? Przerzucaj! Jeszcze raz przerzuc. Niech drogi, przerzut. Dawaj! Trzecia jedyneczka. Oj! Dobra, ale już do trzech. No, nie! Niestety moi drodzy nie mówiliście do ilu gracie, więc graliście do jednego. Ja, ja też bym ten żurek u babci Maliny. Zdechowam bardzo no. zleżę na żurku. A co jeszcze gramy? ktoś zabrać ze mną. Oczej nie o Ale ten nie uściściliśmy o Kto komu. Co Kto komu? Co, kto komu? To zabawnie się, robi. się robić? Będziemy tak grać u pokój! Dobrze. Nie, ja jestem ja, ja prawie więcej pół na pół. Na Musisz mruczeć. Tak, ale kto bierze pierwszą połowę? To Ja mogę grać! Ja też! Szedźcie jutro na wódkę. Co? Szedźcie jutro na wódkę. Jutro na wódkę? Mam jeszcze trochę. Boś, ty masz we wczoraj. Ja cześć. też. Ale to trzeba być kulturalnym, ja, bo na ja, ja mam środek fizykę, fizyki. Ja mam w środę Ale z... ci fajnie! Lubię ja egzamin z rzy rzymu. Ja miałem taki egzamin fizyki. Druk zagrał coś ze mną. O co? Raz. Wpadnę. Ja chcę opowiedzieć. Fizyka 2. I wziąłem, napisałem fizyka. zajebiście. bo ja przy fizykę no. umiem to jeszcze pięknie wcześniej. I minus 33 na sto. Co się? Nie ma chuja. Pomyliła się. Idę do niej. Um, no widzi pan, naj, najmniej nigdy w życiu, pierwszy rekord pan ma, najgorzej pan napisał. Niemożliwe, niemożliwe. Sprawdzamy. Wzięła klucz. Rzeczywiście źle przyłożyła klucz. Zdałem w pierwszym podejściu. Znaczy nie zdałem, ale nie chciała już mnie męczyć więcej, więc mi pisała, chociaż mi brakowało. Chwila, chwila, chwila, chwila. Co chcesz? Nie wiem. <grym> ode mnie. <grym> <grym> browar, To jeszcze nie wygrasz. Grajobrowar. O, o ten piękny browar. Ale pełny. Tak, pełny, tak. pełne. Tak, pełne. Co masz zdać? Co nie jest Skąd to? Trochę jak orążacka. Dobrze, bo jakiego, jest żebym numer. wiedział gdzie dostać w razie czego. W każdym. W planecie tak, chyba nawet jest. W planecie są... Mars Dobra. A ty dzisiaj? Ile to kosztuje? 4, 4 złote, ale 5 zł. Niecałe 5 zeta. 4 złote, weź przesady. 3,85 złote. 5 zł to tyle co za. 5 złote, e, tak? Zalewki bursztynowe albo. nie wiem, albo. E, z... Podnosimy stawkę do czterech. Tak, przez Boża. Nie! Aż <grym> takie. Nie! Więc? Nie. No, <grym> nie, bo jak przegra, to nie będzie wypłacalna. No. No to musisz wymyśleć... Znaczy, że ja mam wymyśleć... Wyższedł na mnie piwą. No to ja mogę grać. Ty możesz grać? Tak. O cztery... cztery takie? Cztery takie, a ja jedno takie. To za dużo, za dużo. Cholera. Ja jestem też mało płaciony. Ja bym mógł grać o coś, co tej piątkę. Bo mam, mam akurat piątkę przy sobie. Masz piątkę przy sobie, tak? tej o... piątkę? A gdzie? Więcej jest? pewnie. O to znajdź, ta, znajdź tabakę za piątkę Kokosowa, Proszę. czapman Chapman, który jest chujowy, jak nieszczęście Proszę bardzo, kokosowa Tylko, że kokosowa jest na początku więc niech będzie Wiem, fajnie Ja chcę spróbować, Megie? Proszę. Nie, bo ja spróbowałam Nie, ja chciałem tylko szybkie spróbować Czyli co, co gramy? No, oh, oh. Ja daję to, a ty dajesz piątkę uh -huh. O, bo tyle Dobra, masz się. To ja mogę tak grać Tylko najpierw sobie kosztuje, czy jest dobre Do trzech zwycięstw kosztujesz nie tej co trzeba nie gramy o Ale ja chcę kaszutkę. On jest głupi, ja mogę zagrać <grym> Ale kopi ma co jesteście Do trzech Tak jak mówię, do trzech Fajna? No, widzisz? O tą gracie Tak O tą granę Klajka Ej, dobra mnie, jest! Zależa. Taka... Zero żadnych zanieczyszczeń. Kto ze mną z... gra? Ja! Ja. ja gram! Ty nie... Nie, ty przegrasz! Więc? Ja, ja. chcę! To co tabakę? Bo ty jej nie lubisz, więc chcesz jej pozbyć i możesz po się te piątkę ja zaraz <grym> No przejrzałeś mnie! <grym> Ej, słuchaj, ja... A nam się ona podoba? Tak, to Dobra. Mi się mi podoba. Dobra, to gracie razem, Onią! Zaczynam! Dobra! Dwie jedyneczki. Ale to jest tak dla nas szczęście, to nie ma żadnych trików. Więc tak ma... Może są... Jedynek. Może nie ma, dwie jedynki u mnie. Uh. Masz, Ale gramy do masz, trzech masz. zwycięstw, jak A. powiedziałem, bardzo proszę. Ja później wycięłam. Ja ja ja Wystarczy. O kurwa. Wygrała. Nie. To by było jedno. 1-0. Dziękuję no, masz, nie Full trójki na jedynki. Wasze kości. Ma sześć! Siedem 1 Nie chodzisz do kościoła, ale może pomóż! Nie chodzisz do kościoła. Dwie pary. Jeszcze możesz przerzucić. Czyli gorzej? Możesz przerzucić. Tak, gorzej w tym momencie. Ja się nie znam za bardzo na sporcie. Jeżeli przerzucisz na dwójkę... To... Poproszę o kości, to jest 2-0 dla was. Danił, jak ty jesteś. Grama to czego nie lubię, tak? No ale niech będzie. Trzy trójeczki. No to dwie przerzucimy. To była trójka. Przykro I, I dwie trójeczki. Znaczy się trzy trójeczki. Kto rzuca? Ja. Ty nie umiesz! Kurde, ja teraz. Nie wygraj, jeszcze pograjmy. Dwie, tą, tą, tą. Dwie pary. Mhm. Moje, wiesz, bo jeszcze to wygra. Dwa, jeden. Później ja rzucam. Nie, ty nie rzucasz. Dwie pary? Dwie pary. Musisz, mama, nie. Dwie pary? Teraz ja! Nie! Ty nie! To piątki To na moja dwójki. piątka, nie twoja! Jak Piątki na Moja piątka! Luz? Piątkę to ja mam! Dwie czwórki! Mhm. Zaraz będzie dwa dwa. Uh -huh. <grym> Chyba nie! Dla mnie 2 dwa. dwa dla ciebie. No to... Znaczy się mną, ura, nie mam Teraz co wygra? Nie wiem, to Nie wiem, to nie jest to koszki, tam kubaczak, czy Ja? No, nie. Nie. Znaczy nie. nie, będzie to po prostu... O, o, o, o, o, o. Znaczy, że przegraliśmy nas... w działach. Ja, bo ja ci mówię, Będę to jest to ty kręski, chętne do żony magii. Kareta szóstek? Nieźle. Nieźle, ale... Jeszcze możesz to przerzucić. Możesz to przerzucić. Przerzuć dwie szóstki, będziesz szansę na ten strójek. Krócy u, do pięć strój. Wygraj, bez... wygraj, wygraj! Chuja. No. Chuja. Tu przegraliśmy piątkę. To ty dajesz. <laughs> to ty grałeś. No ale oddech. gramy? o co gramy? No jeszcze wystarczy chcesz. Oh! Ej, zajebiście się kicha po tej kaszucki, ale mi się tylko wydaje. No co możliwe, bo to jest tabaka na kichanie w sumie. Dobra, może i wygraliśmy. Jeszcze graliśmy. Ale jeszcze wygramy. Ostatni, Ostatni są będą tutaj, większymi. Poznaj ty co chcesz. Yeah, nie wiem. Nie wiesz. A możecie zagrać równie dobrze, Może tak powiem, o Karolina, No o to zawsze można grać, ale to jest wiesz. Tak, a to jest kwestia czasu Czy kwestia chęci bym powiedział? Też. Ojej, nalewania. nie gadaj. Powiedz o co, bo jest to ciekawe. Nie, ale widzisz, ja akurat swoje... Hmm. Przygody. Na dwa... przygody, przygody, nie. Ja swoje dwa zakłady z Izą mam. O nie wiadomo co wygramy. A nie wiadomo co. Nie wiadomo co. O niespodziankę. Nie! Po prostu wymyślacie sobie na poczekanie. Ja też chcę dla niespodziankę. To wygra. Niespodzianka, patrz kochani, założymy się skarpety. I w tym momencie na przykład, jeżeli. Cóż. No i my na to Karolina nie chce czegoś. Tylko ty mówisz, że korzystasz ze swojego prawa Ja już się raz biegałem bez gaci po błoniach, więc I tak I w drugą stronę. Oglądaliście film Marzyciela? Nie. To jest rodzeństwo ja, ja. marzyciele. Marzyciele, marzyciele. I tam jest e, rodzeństwo Takim, się zakłada... Rodzeństwo i taki, już taki na opowiadają o to gość. Opowiadają sobie motywy z filmów albo je przedstawiają. No i tak samo zrobiliśmy przeruch. Eee. <laughs> Bo jakiś dupy wziął film, czego nie oglądaliśmy razem. Nieprawda. Nie wzięłam. <coughs> Jaki to wziął? Fiction wzięłam w głąbie. Fiction, znam na pamięć. No nie wzięłaś, ja znam na pamięć. Wzięłam. O, i znam lepiej. No? No to to, grać ją niespodziankę? Nie, jak coś wylego. nie na ciemno. Ale nie, nie, jest, moja jest droga, jeżeli nie, gra... A Ty wiesz jak Tą to to się z z to. nie, niespodziankę. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Tą, o nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Przejdź, żebym co ja wiedział. O nie, nie, o ja wiem. Przejdź, żebym ja wiedział, ale co to za gracz? <grym> hmm. um. <grym> Ty też masz dużo kostek do No wybrała. dobrze, to mi wie. Ja mam takie kostki do gry ja nie w nie różne na ja RPG. Ja okay. też takie mam, zostały tam. Wielooczkowe. No. Tam są wielooczkowe, tu są kaszuszki. No właśnie. Mm. No. Michał chce swoim niespodziany. Mam taką bo Płaci za ciebie czynsz przez pierwszy miesiąc mieszkania w drugim mieszkaniu. Ojej, Co? To słowka. Nie, nie, nie. nie. z kotem. Z kotem? Z kotem? Tym kotem tam... Nie. Tak... O z kotem? Nie wchodź w grę masaż kocimi łapkami, w tym nie. Rzut ten. Ona chce dostać nie. kotem przez twarz. Tak, nie! Nie. Uf, oryginalne masz fantazję. To o co z kotem? O coś. Co z kotem? Skoro nie wiesz jaką niespodziankę dostaniesz, to ja nie, nie chcę nic dostanę z kotem. Okej. Okay. Ale mam jakiś chwałego, a nie, z dostanę jemździwy kotem. Chwałe z kotem? Cały to dobra do trzech zwycięstw. Dobra, poszło do trzech zwycięstw. Dwie czwóreczki, moja droga. Przykro mi kibicuje Michałowi. Chcę, <grym> żeby dostał swoją niespodziankę i dostanie. To były były dwie czwórki. Gramy cały czas do trzech zwycięstw. Tak, tak. To nie zmienia faktu, że może dwie być 0 wystarczy. O, już się nie boisz. 1-0 dla mnie. Co to bo... Cóż za no odwagę? Nie. Ja już się Ja już Ja już Ja już się Nie, Ja się najeżdżam. No. No. Ja no no. no no no. tak Ale Ja już się najeżdżam. Ja już się najeżdżam. Ja już Ładnie ogam. O! Wszystko 3, 5 6 stresu stresu. przerzuć. Taka moja rada. Tak myślisz? Moje um. My Chyba, że... Nie, dobra. Dorzuć. zostaw wszystko Zostawię piątkę. Okej. Okay. Ej, ale... Cza, ja ja nie Ale jeszcze nie rzucił. Wysy. Ale już zamieszał. Nieważne. ważne tak, tak, to jest to, patrz, czy nie a pan nie wygrasz. Nie jeden jest. Mm. Nie Tak mi dobrze, tak mi rób. Tak. Trzy szóstki. Lubię tę będziemy piwo Róbuj pić. Dobrze, o. Dobrze o jest. To jest. Trzy szóstki? Trzy, Trzy szóstki. Dwie Machnął mi ogonem. Niestety nie pamiętam jakie były pozostałe części, więc będę. ręce. Nie, zbliż się ruszaj teraz. Albo i nie. Machał. Jeden. jeden. Na mnie? Tak. Ty wyszła, to jest 2-0. No, to fakt Machnął. Oj, moja droga. Uuuu. Ładnie. 4 na 6. 4 i 6 to ty masz. Jeszcze dwie dwójki. Jedna. Dobra. Jak ten ogon działa? On Ty ma mięśnie w ogonie. Że on tak nie wzgina. Ogon ma kości jakieś? No dobrze. Ma kości. Ogon ma kości normalne. Tak. Taki puszczysty ogon. Ktoś jest w stanie dorównać stawce? Z jakiej? Kogo kogo kogo Z pudełeczkiem. Tylko, że my. Ja zagrałam do... całą pudełeczko. <śmiech> <śmiech> nie no, moja droga. Ktoś jest w stanie dorównać stawce z zawartością? Dobry nie. w <śmiech> Nie no, zaproponuję. Niech ktoś coś zaproponuje. To moja stawka. Hmm. Ja chyba już nie, chyba jeszcze nie jestem was... na narko narkotemakołmaniakiem, żeby ci zaoferowali o już mega krajka albo hab na koszuli zaraz za udełko Ja no, już się wkurza, ale nie lubię Tak Nie wiem, że nie lubię Udech byłoby okuszałym, że było chęć, że robię zajęć Ja ci nie lubię, nie lubię No ja ci odbam Zalij zawartość udełka, wtedy pogadamy No Kurczę Ile ma ten mały, ten drive. pendrive? Dobra Widziałem <gulanty> <gulanty> <gulanty> takie zajebisty małe ośmnogiowe. na czym byś chciał ten obudowy będziesz mieć takiego żyje, na płaskiego na dwa milimetry. Ja chcę takiego długiego na więc... sobie obudowy, żeby mieć z obudowy samą. Obie, więc... kość Coś jej nie ma. Bez kitu Z piekami no, ten... Tak, dokładnie. Rozol obudowy będziesz mieć to. Rozol centymetr na centymetr na 2 mm. Mogę sobie go zatopić w jakimś kleju? Nie, w bosku chociażby. Nie, Jakim w jakimś takim kleju. Albo w oh, kleju, ale, ale nie, nie, co to, spłynę nie spłynę zwarte, to nie, nie będzie zwarte, bo bo to to jakimś, tak. Nie będzie złapane, jeśli zatopię go w jakimś takim. No i będzie macie no Także działa. Działa na każdym kąpie. Fajne. na każdym kąpie stereotypowego. No właśnie, zważać, co mi się nazywa, MBC. I samo ojciec mi zalał w jakimś tam, takim czymś w zabezpieczeniu. Taką samą dokoła. płytkę i to było odpale. ja jeszcze spodnie, co Jak ja ja ja mi zjedziesz spodnie z mojego materiału, no to kupisz materiał i mi uszyjesz takie, żeby no nie, nie były tak, zjedone. Jeden ja ja moment. No nie wymerwij, go zobaczysz się... Ale no słuchaj, ja jestem w stanie uszyć spodnie, ty marzy. No, no. Też jestem w stanie uszyć spodnie. Dobra, ale on no. wygra. Co mu robisz? To wygraj nie, Dziękuję, że we mnie to... wierzysz! Uff, grawa, Więc... uff, Gramy czy nie? Ty tak kurwa, ja, robimy to ja teraz już myślę, teraz? Dojrzeć do, do, do tej decyzji. Znaczy jest ktoś inny, albo jest ktoś inny, tego. gra. No to się nie zpieł to nie się namyślisz. Ale nikt inny nie chce Mamy ze mną grać. Ale mega! Bocielka! Dałem za dużą stawkę. Pada ze środka zaraz zawsze. my nie mamy tak nigdy zepsu, tak nie do... robimy. Przecież butelek Uff. mamy mnóstwo. Znaczy, wiesz, to nie muszą być złotówki, no po prostu wszyscy moi znajomi tak robią właśnie. Ktoś że śniadka ma śniadka coś ma się zaokrować coś. To dla mnie dorówna temu. A czym lubisz więc co się No Czekam na czekam na propozycje. Sam nie wiem. Jestem fajny. Kłopiel jeszcze ty nie grałeś? Wolele? Tak, dokładnie Już raz grałem A w no sobie i... grałem no, teraz sobie no on grał i przegrał jako pierwszy Tylko ty no. nie grałeś jeszcze No grywałem, nie grała grywałem. jako jedyny wykładał kasę dla mnie Dobrze <grywa> to, się, to się mój drogi Jak to się nazywa? Może ty też pomyśleć o jakimś graniu w Ej, z fajnie przygasa. Kościanego... Co? Nie, ja w kościele go gram na przyjemności. Zresztą to kiedyś nie sobie robię myśmy. pudełeczko. Nawet nie znam by była oferta pracy, że jeżeli ktoś się sobie będę No i mnie chuj, no nie napiszę. No i na całym koleżnik takiego kolejnego maila że y, żeby grać w pokera. Masz z nim przegrać, tak? Na tym, to się grać. A. Masz grać po prostu w pokera. Mhm. A ja można zagrać tak, że skoro ja sobie czegoś życzę, to jak przegrywam, to i tak wygrywam. Słuchaj, ty zależy się go sobie złyczysz. No za... właśnie tego, no. że jak przegrywam, to i tak wygrywam. Nie, moja droga, to tak byś musiała znaleźć kogoś bardzo pijanego do gry. Ale niestety ja niestety jeszcze ja... nie osiągnąłem tego Opcjonalnie poziomu. bardzo dobrze sformułujesz swoje zamiary. No. Ale fajnie ta butelka. No. No dobrze. Nikt nie chce ze mną zagrać, no. Mam. Ty zagrałeś z Akim o tą stawkę, to ty musisz spodnie, jeżeli A ja ci dam tą niespodziankę, którą przegramyś teraz. Czyli Ale ty i się... tak. Aha, okej. Okay. Bo ja wygrałam. Czyli że tak powiem, że jeżeli Michał dam wygra, to dostaniesz niespodziankę? Jeżeli i... wygra to. z tobą. I musisz spodnie, jeżeli przegra. O a jeżeli, ja. a jeżeli wygrasz, to ten ragizm jest nasz wspólny, a jest moje. Zgadasz się? Hmm. Zaczynamy. Do i zwycięzców. Jak zawsze. Będę miał spodnie. Zaczynamy. Dwie dwójeczki. I one tutaj zostały. To była dwójka. Ja lubię kościanego pokera. Trzy dwójki. Nie trudne do przebicia. A co Przerzuć. Przerzuc, przerzuć, przerzuć. Mhm. Mhm. Czego byś nie wybrał? By Ładnie. 1-0 dla Ciebie. ty mhm. I... pierwszy raz gra w preksykościowego pokera. Na to jest o, tylko nie, nie, mogę? Masz możemy otworzyć pudełeczko. pudełeczko? Proszę. No, ale jest delikatnie, bo to już jest moje pudełeczko, uważaj. Okej. Okay. To jest moja droga, moje pudełeczko i takie pozostanie. <kluzni> nie sądzę, <kluzni> Beniu. Nie sądzę. <kluzni> nie zapominaj o co ja gram. Uważaj. nie jest się. No właśnie. do góry. Okej, okay, już. Mój drogi. Ja chcę te spodnie. Ja bym nie próbował ja tego, bo no to Zabrycie. nie może być dobre. Która? Co To? Która? <kłysy> to, jest to jest super, ja to Co? Nie wiesz może jak te spodnie Płycha. wyglądają? A ja niespodziankę sobie ja wyobrażam tylko. głębiej. To było właśnie super. Jakaś nie będzie jeśli mogę. Bardzo proszę, zawartość pudełeczka jest do rozdysponowania. To zajebiście mi pachnie. Z tymi goździkami? No. Bardzo Dło. proszę, próbuj. Ym... Ja się ostatnio udełko z przyprawami, to mi tak miło? Dwie czwórki, dwie trójki. Dlatego to zostawię. Myślisz, że jest w twoje drzaki? To, że jak mówisz, to masz taki niesamowity spokój w głosie. I dwie pary. Pasę do przebicia. Można z pierwszego, o właśnie. 2-0. Raz, dwa. Zgadzam się. No, zero. Dwie trójki, dwie jezieńki. To była piątka. No. U. Trzy trójki. Sędzie co wybierzesz? Według życzenia. Wygrałem. 2-1. Prawdopodobnie z żyta książka dwoma kreskami, jest 26. Jednak 26. Co zaryzykuje i wyrzuci? A ile za ma No Nie, nie, nie, A ile nie, nie. Nie, nie, No. Pól. Ale to. Chuja. O, ale to jest szansa. Dobrze, jak masz pięć takich samych, jest. albo... E, co są osiągnąć? Trzy, o, tak. jeden tam. I wygrałeś. Takie same wszystkie. Co wygrałeś? No to. No to... Ja 6, Słuchaj, nie wiem, to ja wiedział, co ja wygrałem. Czekaj, co? Pudełeczko? Nie. Nie jest to was. No tak. A to jest niespodzianka ode mnie. A pudełko, co, jest tabaka. Nie, pudełka... nie, nie pudełko jest puste. Nie chciała tabaki. Lepszego dobra, nie jest? No. No, no to tak Pendrive jest ważny Hmm, co mogę zaproponować? Oj, pen drive 2 giga, zresztuje 10 złotych Dobra, ale ja nie mam żadnego Zatem nie mam żadnego, by się bardzo przydał Nie, teraz mam stary komputer, z czego muszę nie przegrać ja to muszę sobie kupić nowy Najpierw Oj, jest, jest, jest, jest, jest, jest taki malutki Hmm Taki maluteńki? Taki malutki Ja lubię takie malutkie pendrive no, to teraz pójdziemy, tak? Hmm. Już myślałem, że. Nie gdzie to, My gdzie to dasz tylko petrajfy. No, nie nie, nie, taki A ty mi teraz do niego coś wykopiesz z kochem. Chwileczkę, owszem. Tylko I... mi się chce. No, no, no. jeden ze swoich jeden ze swoich materiału. Nie, no, nie, nie nie, no, no, jest moje. no, zamian? <głos> Stara starka. To znaczy? Oddaję jeden z materiałów, do wyboru. Za, Czy ja go wybiorę? Załóżcie się spodni. Mhm, ale ja odzyskam to. Nie, spodnianka nie jest do to jest moje. Grałem z Michałem, nie z tobą. Nie, nie dostaniesz niespodzianki. spodzianki. Cholera, widzisz? Moja droga. <śmiech> Powiem ci, że twój materiał w porównaniu z niespodzianką. Dobrze, bierz to pudełko. Materiał. Hmm, ode mnie. Swoją ścieżką widzieliśmy ładną wełnę. Ładną za, za, za sztukę. Czekaj. Ja materiał wiem, jest to... ode mnie. Ty stawiasz mój zepsuty pendrive, a raczej wasz zepsuty pendrive. Ej, nie jestem pendrive potrzebny. Moja mama przed wyjazdem garła japę. Jeżeli działa na niektórych komputerach, to na moim działa na pewno. Garła mi japę, że Muszę mieć pendrive, a ja nie mam kasy aktualnie. Nie znamy, że pendrive, który działa na mnie, który wybrał no to... się do teraz Nie potrzebujesz czegoś ze skóry? Kaleczkę mam. Masz krasztowaną? Nie, nie mam. A na kaleczce? Tak, ale ja wybieram haft. Okej. Okay. Za materiał. Będzie. Na tyle. Do trzech zwycięstw. Tak jest. To... Mm, gdzieś to była trójka. Stowa trójka. trójka. A ile ma materiału jeszcze No jeden z tych, co tam mam. Oh. A masz kiedyś? Tak. ten? Tak. A ile? Dwa, no. po Dwa razy po... Dwa razy po Dwa razy po tyle. Dwa razy po tyle, że wystarczy tego albo na schodnę, albo na koszulę. Szkoda, że nie jest to. A w jakich kolorach masz? Dwie dwójki. Nie pamiętam. Trzy dwójki. Ja chcę wybrać, ja chcę wybrać muzykę. Ja, ja potrzebuję dobrej muzyki. Jeżeli ktoś posiada. Ślubicie, bo, bo mi się nie, nie chce chcesz... iść do siebie po chusteczki No, Myśle, może jakieś pasy w nocy, ja, no, no, nie, coś. Wiesz? Dziękuję serdecznie. O! Dobrze. Fajne. Samej Trzy dwójki? Tak. To ja. Ok. No, to też nie ikony, no. Mm. To my! Tutaj my, jest... Ja Czu, Chyba 0 Bo tu jesteśmy tak, tak, że ja tu jestem, a ona tu jest. Fajnie. No... Kto wygrywa na razie? Na razie Michał. Ja bym coś sprzeszała, żeby uczyła była... go żyć. Nie, ona była 66. Łatwo, delikatnie przeszała. Mm. Były wszystkie dwie piątki. Piątkę, jeszcze było pięć Nie było potrzeby hmm. Muszę się chociaż odkuć Mam materiał, pendrive, a ty masz pudełko I mam niespodziankę no. To ja dorzucam drugi materiał Za swój poprzedni materiał <laughs> Plus. Moment, to może iść się mnie i masz kolory wtedy Nie, moja miejsce. droga, no Ciemno. Eee. Materiał za materiał. Dołożyć coś, żebym mógł się odsuć. Nie ja mam dożyć? Z Tobą gram? Mm. Nie, zrozumiałam, że nie ja mam Materiał za materiał. Plus coś od Ciebie. Nie masz pochetki na myrzu. Plus od Ciebie. Nie to mam pochetki na myrzu. Zgadza się. Nie mam pochetki na myrzu. No. Jeszcze coś, to mnie interesuje. Trzy czwórki. Mhm. Materiał za maczego. Plus pochodka na noc. Mhm. Ale tak, żebym mógł zamiesić trzymać. Ja zawiesić. jest ja materiał liczę, że nie. Piątki to nie zostawisz. Tak jak myślałem. Ładnie. Uuu. Mhm. Masen może faktycznie się zagraje, bo ja no. <głos> Trzy piątki. <głos> I jaka że. Ile goli strzeli Polska, ile miesięcy za darmo iść tam telewizy, telewizji i jest tam, coś tam. Ej. Ej, no ale nie gola, no to już jest coś. A ja mam pytanie. A? Po jeden? Jak jest remis. I nie? No. Tak? Po Co się jeden. Robisz? To jeszcze raz idę. Gdzież wsteczki? Mhm. myślę, że jest istotne. To bici, O, na Naprawdę, że kucyki no są wędrowe. polskie końki. No, nie, nie, nie, Nasz nie, nie, nie. polski kucyk, czyli o to się Tak, to A to jest po prostu koń polski, to się tak nazywa. To nie jest tu pomoc to, to jest mały I Jeszcze ja boję o ten naprawdę. To jest mój. A ja to jest kucykialny. No, ja tu się przeprowadzam, tak? Woda. A, moje jest kucykialny. Spoko. teraz bardzo ładna animacja. I teraz meczą wszystko. Oj, kurde. Jakby Dzień. na to nie patrzeć. Mój ma takich zwykłych trzy ja nie obejrzę, nie lubię animacje. No. Jakie? Jakie? No, nowa animacja kucyk i no yes. jest... i No, no ja. No kurde, naglądają. ja No kurde no jak ja ja no, tak. ja zobaczysz, mi sygnał. Trzy ja czwórki, jeść. po prostu. No, zaraz to No. A <grym>. masz cały. Nie na, na, na sms -a? Mam na bliżej dwójki. Zaraz tak Dobry. Pochwa na nóż i materiału. Odegrałeś się! Odegrałem się. Czemu dzwoni? Dobra, co? na nóżci zrobić nie problem. Już. Trochę ścinek mam. tego? Nikt inny nie podejmie wyzwania? Zagrałbym mu się. Po to nie kraj, takie busy opnęło. <grym grym grym> wy... już nie mam pieniędzy niestety. Wybacz... To, to moje, broka, moje ale ten Pendraj. Przyniosę... Spod... Co, to co by mm, mhm. To były moje. Mhm. Mhm. Ale nie było u umowie. Możemy to to. Yeah. Nie. Kurde, musimy go wyjść. Mm. Nie ma piwa. Co? Nie mamy piwa, musimy wam wstać, trzeba niedługo iść. Co? Jest chuj alkoholu w domu. Alkohol ja rozumiem, ale ja mam na jedenastą On ma się Więc nie mogę I jeszcze? O to ja nie wiem o co. Teraz o, zagrajmy o to, co napisze najdłuższego na maila w swoim życiu. E, ostatni, najdłuższy, to jak go pisałem, to był na 560. 5668 e, słów. O, pisałem go jakieś dwa tygodnie temu. Teraz piszę powoli dłuższego. Dobrze, od specjalisty od które sprawdziłeś ile o. słów ja stworzyłam ile tak, znam. Dwa ile razy jest. więcej ja napisałem. Teraz się ładnie zaskło. Ej, to z tobą. Rozmaw, będziesz miał lepiej. Y, zmierzysz, który twój najdłuższy mail miał najwięcej znaków to e, to nie i pan ile pan ja pan muszę pomić. Przynajmniej o 10 więcej. W sensie hmm. i, i pojedynczy mail? A, jeden mail. Ale. Taki mega, mega. Dobra, wygram pudel. To wtedy jak ja wygram. Są, tak? oni chcą coś grać. Oh. To wtedy jak ja oh. gram, a jak przegram? To Ale co? Jeżeli Co, jeszcze grasz... raz, stawka. Ale ja chcę grać, nie wy, kurwa. Ja, ej! Daj im zagrać, kurczę, to No zagraję chcę zagrać. Grasz... Przegrałem pudełko, którego nie chciałem. O, jeżeli przegrasz, ja, to się, jeżeli muszę. Się będzie na moich godzinach. To co? Co Przegrałem ten drive, który o, i tak bym zniepał. Przegrałeś w którego nie, nie chciałeś? Przegrałem tak, ten drive, który jechać, to będzie realne Obecnie, to Ja otrzymuję niespodziankę. To jest mało realne, żebym założył. To jest szanek tygodnia, ale... To jest tyle że mi nie wypadło. Ale ja będę... Masz wszystkie Już nie długo. Nie wiem, czy będę w Europie. A nie czemu nie będziesz, nie będzie? To znaczy, no coś, coś gdzieś my skoczyć, my musimy jest musimy myślimy Gdzieś zaraz no, po sesji. No, no. Ja nie zamierzam tej sesji zdać. A... Jeszcze słyszałem. Dobrze, moi drodzy tabaczący. To nie jest moje. Ktoś zaproponuje stawkę o to, czy Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Taki będzie piłskie towarzystwo, nie na Jak będziemy pieniądze. robić domów, jak już będziemy mieć nowe mieszkanie, to możemy ci kupić piwo. Moja droga. Słuchaj, Ej. jeżeli postawisz po tyle piwa, żeby on Ej. się upił, Słuchaj, mamę, to mamę, jest to bardzo kuczosa propozycja. Lubisz piwo, w sensie jakieś, jakieś takie lepszej jakości, ciekawsze gatunki. Pijesz Moja droga, po piwa? pierwsze. I Ej, nawet... nie jest moja droga, to jest mój droga. <głos> Ale ja rozmawiam z <głos> tymi, z którymi gram, tak? Paweł, Paweł z swoją rano. Ale ja, no. ja mam propozycję właśnie. No, słuchaj, ja się trochę na piwach znam. Jak, jak potrafisz dostać dobre piwo, jakieś ciekawe, no to jakieś takie piwo ciekawsze y, mogę cię kupić. No słuchaj... Y, ty... W zamian. Co chcesz w zamian? Ta, takie piwo, jakbym ja ci kupił jakieś, no, no zależy jaki, jaki gatunek sobie z, z, zażyczysz, no, no tak w okolicach od 5 do 7 zł kosztuje, tylko że to trzeba wiedzieć, gdzie jakie piwo. Hmm. Zajebiste! chciałem strasznie na koncert się. Opowiem źle, Paweł się napiwać nami. Ja się napiwam z nami. jaki gatunek lubisz e, Górna fermentacja po prostu, tak? Cokolwiek z górnej fermentacji Ej jak, jak, jakikolwiek, tak? Generalnie poprosiłbym o trzy sztuki amerykańskiego w butelkach 0.33, bywało w strefie piwa, nie wiem gdzie jest teraz. A nazywa się... Humming Ale... To jest zajebić Gatulek jaki to jest. A ja odpowiednik polski, który wcale nie jest... polskiego odpowiednika ci nie znajdę, dobra. A jest, jest tańszy. Oprócz A, yy, yy, yy. yy, yy, jeszcze generalnie no, w sensie, lubię ciemne, bardzo. Yy, to znaczy, Słuchaj, yy, Lubię. Jest Zajuby. mnóstwo, to jest, mnóstwo jest piw górnej fermentacji, mnóstwo gatunków. Od jakichś ip, po, e, po nie wiem, po chociażby, e, o, zawiercie bursztynowe jest w górnej fermentacji. Okay. Dobra, zaproponuj coś i co chcesz w zamian? Yy. Niech będzie to zawiercie bursztynowe. Ile sztuk w zamian za co? Zawiercie bursztynowe? No, je, jakąś jedną z tych tabak. Właśnie nie wiem jaką. No, tabaka no na tabakach się nawet nie znam. Proszę, wybierz. Dobrze zwycięstwo, od razu mówię. Wybierz medyka. No, medyk jest największy, ale za medyka zawierć bursztynowe. Ale małego medyka. Małego, no jak ja mu kurna zrobię małego? Z Nie, tej no, Nie Ale... mam wagi laboratoryjnej. Coś z tego, co, co, co to jest na przykład? To jest, to czy... jest kokosowe. E, kokosowe tofi, a to są nieotwarte. Więc idziesz w ciemno. Nie idź w ciemno, to okay. też? To jest karmelowe. Karmelowe a to jest to na cholera, pewno. wie co? No to powiedzmy, to cholera wie co za jedną sztukę te, tego. E... Zawiercia bursztynowego. Dwie sztuki. Nie wiem ile kosztuje po prostu, eee. ale to jest nieotwarte, więc... Podejrzewam, no to... że jednak kosztuje więcej niż... 7-5 złotych, więc dwie sztuki zawiercia bursztynowego za to. Ja chcę mieć więcej fajek, bo będę chciał. No dobra, niech będzie. Zaczynam. Czy to będzie szybka partia. Zawiercie bursztynowe. Na się tego. Mocno chmielone jest. Trzy szóstki. Głos czy Do przebicia. Ja to chcę montować, to zrobię fajne smaczki. Każda 1, inna, dwa, trzy, pięć, sześć. Ja bym 5, zostawił szóstkę. A co to jest prawda. Ja a jest jedna szósta. Jakbym wziął dwie, to jest. to szósta. Ehm, no w sumie fakt, tak, jaki No i tak, ma szansę. Jak twórkę, Jednak... tak, jak czwórkę, czwórkę, czwórkę, czwórkę, wy, czwórkę wyrzuci, to ma szansę. Jedna szósta, to by się najbardziej opłaca. Ja bym chciał na ręki. Oo! No, zapomniałem, że to informatyk, długie, no wygrałem. No właśnie. No nie, ale. Ja Dlatego, że gram z kimś, co się na matematyce wygram, jeden do rodalnych. Ja powiedziałem, że. Wszedłem na taki sklep i mówię, żeby się wybrała to i kupię, je, bo miałem kasę i ona nie wybrała. Aj! Przeciebała mimo wszystko. Kurde, nie jest tu wygratis. I tak je przejebałem na jakiś alkohol, a tak byś o, nie. O, kurwa. Nie, pamiętam, nie pamiętam niestety Jak pozostałych to? dwóch kości. No on nie zrobił. Wrzucaj. tak, że po prostu liczą się same wyniki. Dobrze. Niestety. Remis. Jeden dla mnie wciąż. Otworzysz? Sama sobie no, nie chce. Parasol, ale... Rozumiem. Ale chyba sobie ja wtypię. No raz, proszę, otwarta. Jaką? Jaką? Jaką? Karną. Taką, takie maleństwo. Taką jakimś takim, nie wiem, haptem czy czym? Nie, z kolonkami, z kalbankami. Piątki na czwórki, dwie pary. Zobaj kojarzy, ok. szczególnie na majtki. Dwie trójki. Dwie, trójki. dwie trójki. Nie. trójki. Nie. Dla męskiej. Zostawić. Tyle zostawi, tylko że tutaj trzecia trójka nie wypadnie. No to jak będziemy wyszedł innego? Mhm. Doczekać. Dwa jeden. Dwa jeden dla mnie. Dwa zero. Dwa zero. A, dwa zero. Zajebiście się robi w palcach. Straży fajnie. Trzy czwórki jest. z ręki, więc dwie trzy, No to zawiercia. Cztery czwórki. O. Cztery czwórki. No. Cztery czwórki jest ciężko. Przebić? Nie no, wszystko jest wykonalne, tak? 5 szóstek się nie da przebić. Dwie jedynki. Chyba bym zostawiał szóstkę. Chodar, wiesz, co mam miałeś? Yy, cztery cztery czwórki. czwórki. Chyba bym zostawiał szóstkę. Na twoim miejscu. Pomysł. Czy, wiesz co? Od razu mam. Liczę. czekajcie, nie ma kalkulatora. Tak, ja to ja jest, jest tak proste. powiem ja krótko. Obrafować. Szansa jest taka sama, bardziej musisz wrócić albo trzy wszystkie, albo trzy jedynki. różnego rodzaju. No. Jasne. No. I jakaś podobna cię bardziej? Bo wiem, że ty wiesz, chcesz lustrzankę. Myślisz lustrzankę. No ale chciałem po prostu jeszcze po prostu mieć. A ile A ja właśnie lubię. Miałem lubię Dziękuję. Dwa bruszczynowe moje, dobra. Który chcesz, żebym kiedyś. Fajny Fajne, strachy na lachy, tak? Właściwie. Oooooo! Ojej! Ty chyba jeszcze coś ma masz, bo twój chłopak nie płacił za ciebie. Nie, tykiety damy. Tykiety damy, Electric Light Orchestra. teraz drobnych. Mam wydać. Jezu, <grym> on się wyłączył sam. Co nie włączasz. To nie pokażę, ale pokażę. Pokażę. Za jedną Mam wydać. O co? O nic. Nie mam, muszę przeżyć w Krakowie. Ła. Perfect. No to ty piątka? Hmm? Nie. Moja droga, Nie. piątka? Piątka? Zatem hmm? Za tą napoczętą tabakę, którą Już tak straciłam. lubisz. Już straciłam piątkę. Sprawdź Nie. Na dzisiaj. Nie ty straciłaś piątkę. Ale ona jest do oddania. Hmm? Więc straciłam. Cholera, no. Wow, wow. Wow. No, Co? Co tam robisz? Linux. Selfie. A to jest, o, to jest prawdziwe. Czuję niedosyć. czuję Nie. Niech nie, się ktoś się ktoś niech się ktoś się się To jest To się nie wiem, czy I czy tak doszedłem do mnie, tylko na chwilę mi druga do mm... Co? Mogę zagrać ładowarkę samochodową? Aleksandra. Też mam. Taka ruda... Nie, nie. Ruda babka. No, sobie zdjęcia. Od przybytku głowa Zdziałam nie boli, na, ty dajesz dwie ładowarki, A, a, a co chcesz ode mnie. Ładowarkę samochodu. I szukam bardzo fajny Druga samochodowa jest Nie, nie nie, tak, ja no, nie, na chce... z to chodź, chodź, sabaki, ja A moja nie jest na starym papierosie. Pokażę, co mam Nikt nie chce tabaki, nikt nie chce mojej tutaj. wódki. No Tutaj! Tuttaj. Tuttaj. o twoją wódkę nie zagram. Przepraszam, chce ktoś zagrać o pół litra? nie, nie. Daj mi. No mogę ja. Może być w Finlandii. To. To, Ej, to, to, to, w To, winowej. Super, to, to super, masz tą jest y, tą tą mega. Wiem, dlatego pójdzie na prezent dla promotora. Powiem się... O, to, obraz. 350. Mocno. Drogo. Chyba, że, moja droga, jak Ci się tak podoba skatelek i butelka, to coś zaproponujesz w zamian. Ale 150, bylam, żebym, Uuu, kary... 15 350 350. No że umiemiasz piękne, antystyczne akty, normalnie. Tak. Właśnie to wybrać tak robi. Kiedyś widziałam piękne zdjęcia. Dziewczyna. Co robię? Ja sobie nie e... ale Zapraszam. Hmm? To... Korpownica wysypana Mąka. ciasteczka chcę dziewczyna siedzi pośladkiem na kurtownicy, lekko umęczona, a karenka jest. A ona nie Nie, nie, nie, z tych Nie, się nie marchewkę. Karmer Ardwo, co tu masz? To fascin. No. Ale jak się Za moją zupę serową. Nie robisz w moim jeść, a jeszcze się nie Ty mi zrobisz zupę serową, tak? Tak, ja ci robię garnek z zupy serowej. Po co teraz? A jest w Mhm. Kurwa. Gdzieś tam jest Ej, no w ogóle ustalmy sobie mniej więcej, kiedy zrobimy jakąś taką fajną. <grym> No fajną mieszkania. Mieszkania, No właśnie ale, ale miałem ale, ale, mówić, że od mieszkania trzeba zacząć. Tylko, który chcę zobaczyć, co dzisiaj, jest bardzo fajna. <sparc> o, oh, jest. I ono jest świetne, będzie na Nie, bo tam jest. Ja się wiem, że ono olbrzymie, więc to jest i jest korytarz. Każdy jutro ma swój osobny korytarz. Wychodzi trochę jak do hotelu, że jest korytarz. Gdzieś to co mieszkania, no nie? I ten korytarz po lewej stronie ma mnóstwo wielkich okien. Trzy wójt. do mieszkania, jest przed popór. I kuchnia ma takie okienka mniejsze, które wychodzą na ten korytarz i dają światło do Nie dziwię się, że a z kolei ochronik przechodzą na ochornicę więc jest tam bardzo... to e... jest mniej więcej tak? Gdzie wiesz, jest, dwie dwie nie ulicy. jest po jeden jeden, się jest, nie jest ulica, e... jeszcze <grym> czas na ryzyko na Ale 2-1 dla ciebie trzeba ja się dwie. Eee, I jak się skończył Łokietka, to właśnie już zaczyna hmm, luźniarka. Ile tak 3-4? Jakby autobus zjechał Łokietka, to może i by tak było. Ale chłopak tam mieszka, na agiechu i autem wie, że jedzie autobusem no. albo trawajem max 15 minut. O, o jesteś To jest 5 minut I od kwestii na tam jest mnóstwo. Różne. transportu. A w dole można dojść do jest 2-1 dla mnie. Nie. E, pod nosem Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Jest Nie. Nie. jest Nie. Nie. i teraz jest, coś. jest last game przyjemnie o kurde że... Kontra no, ja. tabaka Trzy <głos> piątki, po prostu. Stawowa? Mnie do mnie stawu, człowieku. Trzy dwójki. Mhm, ja też miałem z ręki. Będę byłabym w tej chwili zachwycona. Zupa no, serowa. Jest, serowa. Może kardy, na oswiecenia. No to pojutrze mam obiad, we wtorek poproszę. Ale jest okay. dłużej. W podobnych kosztach. Czekaj, czekaj. Ja z Tobą miałem rozmawiać, o. No, miałeś No tam. Coś tam, no. ja, jeszcze ja ci że za alkohol to nie bardzo chcę grać, wolałabym... No tam sweterek i whisky. <grym grym grym grym pisać> Podejrzewam, że bardziej sweterek pamięta, interesuje. Zresztą, myślę, co ja rozmiarę, zmywę, zmywę z Nie, ty <grym> co? A czapeczka z nie jest i tak. No dobra ludzie, w czasie już się prawie druga zrobiła, się Jaka zbierasz? czapeczka? No, o co to, czy... To czy... Czapeczka jest. z tekili. To To, A tu tak Marta to kupowała? Z Czapeczka z jest normalnie Marty. macie, Bo to ona kupowała takie. A czy właściwie to tak jak moja znajoma Esi. Więc w ogóle generalnie jest to, no, to, to na na nocny, jest. Jest tak, nie moje. Zasadniczo to jest. Nie mogę, grać, to się nie boję za bardzo. Daj, że tak że nie mogę. Nie, no moja droga, to sam się, sweterek to ciężko. Zwłaszcza, że w sweterku to wzrasta dużo na wartości. No.